I witamy bardzo serdecznie w 136. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kemunder, A ze mną w studiu będzie również. Rafał Radowę. Cześć wszystkich, witam. I po dłuższej przerwie wraca do nas Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkim, wróciłem z otchłani i jestem. <grych> I, i, I nic się nie zmieniło Tobie. No tak po trochu nic się nie zmieniło. Okej, okay, dobra, więc e, słuchajcie, nagrywamy e, nasz 136 odcinek no bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nietypowo. E, ponieważ nagramy, e, nagrywamy go w niedzielę, w sumie już powinien wyjść troszeczkę wcześniej, tydzień wcześniej, no niestety wyszło jak wyszło, ale jesteśmy, e, co się odlecze, to nie uciecze, więc pamiętajcie, że będzie kolejny odcinek już za tydzień w sumie. E, więc 26 maj godziny wieczorne, niedziela, wybory w Polsce, e, e, więc możemy jechać e, z Hyde Parkiem, ale zanim, w ogóle o czym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy dzisiaj mówić, słuchajcie, o Days Gone. Pograłem trochę. Pograłem trochę i będę musiał wam niestety powiedzieć e, o tym, że znalazłem... E, że nie, za, nie, nie zawsze te recenzje w internecie e, są takie... Jakie oczekujemy, i te myślimy, jakie są. Więc gra, gra ogólnie dostała w pierdol, ale w sumie jest całkiem dobra. A powiem Wam czemu. I powiem Wam też, czemu zmieniłem zdanie. Więc Day's Gone w temacie głównym. My jedziemy z Hyde Parkiem, więc może Tomka nie było dłużej więc Tomku, zacznij, co tam u Ciebie słychać i czy byłeś na wyborach możesz jeszcze powiedzieć, na kogo głosowałeś, jeżeli byłeś e, ogólnie nawet nie wiedziałem, że są wybory więc tyle w temacie, powinniście sobie sami już dopowiedzieć, dlaczego ja politykę mam gdzieś e, co u mnie u mnie bardzo dużo rzeczy, ale niekoniecznie pozytywnych, bo jak jeżeli chcecie wiedzieć, w co grałem, no to grałem we wszystko, ale praktycznie w nic zacznijmy od tego, że niestety nadal ch chęć do grania mi nie wróciła tu się bardzo obawiam, bo to już jest naprawdę bardzo długi okres, tak? Ja, ja, ja, że tak powiem, miałem w swoim życiu takie okresy wypalenia, gdzie trzeba było jakieś filmy zacząć oglądać, seriale, e, zacząć się troszeczkę czymś innym. Myślę, że i ty, Krystian, i Rafał też takie coś mieliście. No, ale u mnie tak, się tak, to tak, utrzymuje tak, naprawdę tak, długo. Nie? Tak, tak. Jest to ja. też spowodowane troszeczkę tym, że e, sytuacja zawodowa mi się troszeczkę zmieniła. Troszeczkę więcej obowiązków, e, że tak powiem, na głowę doszło. Plus też synek dorasta i to już no, powolutku czuć i widać i tego czasu naprawdę się kurczy. Tak, tak jak za kulisami Krystian się śmiał, że, że potrafię dzielić ojcostwo z pasją do grania. Tak, teraz no, troszeczkę tego czasu mi brakuje a jak ten czas już jest dostępny to chcę wiecie jak najwięcej rzeczy naraz zrobić czyli podcast na uszy e, jakiś serial jeszcze sobie włączam przy okazji i próbuję coś pograć i w tym momencie wszystkie gry z fabułą lecą, lecą do kosza nie, no bo e, mając te 2-3 godzinki na nagranie wieczorem już wiecie tak w godzinach naprawdę późnych tak jak teraz to nagrywamy w okolicach 22 godzina no to najzwyczajniej w świecie się po prostu tej fabuły nie chce słuchać bo po prostu się zasypia tak e, mam rozpoczątego na przykład tejże dwójkę. I może później o tej grze chwilkę powiem, ale to będą takie powiedzmy sobie pierwsze wrażenia. No i tam jest fabuła, ale ja kompletnie nie wiem o co tam chodzi, bo ja wszystkie kacenki skipuję, bo po prostu szkoda mi czasu na to, żeby patrzeć się na, na, na grę. Ja chcę grać w grę. No i z tym graniem w gry też troszeczkę mi kiepsko idzie. No, to to, to, to za... też słabo, bo chyba Ridge z tego co się orientuje Tomku fabułą trochę stał. Znaczy, jedynka miała bardzo fajną fabułę, ale w dwójce ci nie powiem, bo naprawdę mnie nie interesuje, co tam się dzieje i wszystko skipuje. I jak chcę grać, strzelać, ewentualnie, wiecie, gameplay doświadczyć. No i automatycznie wszystkie dłuższe gry są skasowane u mnie, tak? Dlatego stwierdziłem, ej, poczekaj, no przecież jest jeszcze ta druga strona barykady gry mobilne. No i powiem wam, że tak troszeczkę zagłębiłem się zagłębiłem się w ten cały świat gier mobilnych i jestem pod jednym wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, tak? Nie wiem, Rafał, ja wiem, że ty tam czasem w jakieś gry grywałeś sobie na telefonie. Nawet, nawet dzisiaj też mam jedną na... ograną. Już pod parę sobie w nią śmigam. No. O. Ale powiem wam po prostu, że... Tytuły, które wychodzą na telefony graficznie nie mają się praktycznie co wstydzić, tak? W tym momencie no to jest naprawdę poziom gier z ery PlayStation 3 i takiej późnej ery PlayStation 3, czy tam Xbox 360, bo pod względem grafiki naprawdę na, na małym telefonie ekranu, no... Te gry nie mają kompletnie nic sobie do zarzucenia. No Tu problem zaczyna się dopiero wtedy, jak wchodzą mi te mikrotransakcje, tak? no, bo te gry są tak napierdolone tymi wszystkimi mikropłatnościami, że to aż głowa boli. No ale taki jest po prostu biznes plan tego wszystkiego. Eee, z takich na przykład ciekawszych gier, takich bardziej w stronę indie, mobilnych. Eee, nie wiem, czy słyszeliście o takiej grze, która się nazywa Golf Blitz. To jest zwykłe, zwykła gra w golfa, widok jest w stylu 2D i cały patent polega na tym, że to jest gra multiplayerowa, gra w to parę osób i mamy super zdolności, które pomagają nam po prostu szybciej wbić piłkę do dołka I tak sobie to ściągnąłem będąc na kibelku podczas posiedzenia i powiem wam, że tak dwa dni spędziłem z tą grą, ileś tam poziomów wleciało jakieś tam lootboxy odkryłem, bo lootboxy to we wszystkim po prostu w tym momencie jest no i nadal siła jest w takich małych gierkach więc trochę na telefonie sobie pograłem Pograłem w te nowe Angry Birds -y, e, AR, e, e, Augmented Reality, tak, czyli widzicie, e, widzicie na ekranie świat rzeczywisty plus z granymi, z granymi planszami, gdzie są prosiaki i rzucacie w nie ptakami. Tak? No, gierka na 5 minut usunęłem w ten sposób e, i tego jest masa. tego jest masa. No, był taki moment, że miałem prawie chyba z 20 albo 30 gier pobranych na, na telefon. Każdą odpaliłem potem po, po, po te 2-3 minuty i usuwałem. Nie? Więc no, rynek gier mobilnych nie bez powodu, że tak powiem, konsole przenośne przegrały w tym momencie moim zdaniem z rynkiem mobilnym, bo tam jest siła, tam jest moc, tam jest tego masa. I wszystkie takie powiedzmy sobie te gry, które są z dużych konsol trafiają na telefony. Myślę, że jakby to troszeczkę ogarnąć pod względem sterowania, no to pff, moim zdaniem taki switch czy, czy, czy granie na telefonie jest, jest równe. Moim zdaniem, nie wiem, nie wiem jak. wiem, poczuć, że się mnie korci, żeby. Mobili sobie kupić, tylko jeszcze nie wiem, czy, czy teraz, czy może gdzieś w przyszłości, może do następnego telefonu, ale są takie nawet już i można powiedzieć markowe, wiesz, dopinane pady na obydwie strony, wiesz, telefonu. Nie, że cały jakiś wielki uchwyt, tylko, wiesz, jeden pod USB, drugi tam spinasz z drugiej strony albo możesz grać tylko na jednym. W każdym razie masz gałkę, bampery i, i, i wtedy jakoś, wiesz, te wszystkie 3D tytuły, wiesz, bez macania ekranu można sobie poogrywać i sprawdzać to wiem, że to się sprawdza dobrze, o ile tam, wiesz, bluetooth czasami nie szwankuje w telefonie. No i, i o ile kiedyś to, to, to grafika w jakimś tam przeportowanym GTA to, to, to bardzo słabo jeszcze się prezentowała, tak dzisiaj to już faktycznie ma sens. O ile oczywiście wynajdziesz sobie jakieś pełne tytuły, a nie, nie, nie skażone tak mocno free to play, znaczy tutaj pay twinem. Nie? No Z tym jest bardzo ciężko, bo, bo tak naprawdę nawet jak pobierasz grę, która jest w założeniu pay, pay to play, to i tak prędzej czy później trafiasz na ten moment, że albo płacisz pieniądze, albo naprawdę tego grindu musisz tyle czasu poświęcić, że to nie ma sensu. Ale jestem bardzo zaskoczony, bo nie byłem świadom, że obok mnie jest tak, tak, taki, taki, wiecie, taki rynek, taki... Ogrom różnych gier i kalk, kopii oryginalnych produkcji. No, znalazłem nawet kopię No Man's Sky, ta, która powiedzmy sobie bardzo podobnie wygląda, działa topornie, okropnie, ale jest coś takiego, nie? Więc nadal te, te, te wszystkie takie śmieszne rzeczy, jak było dawno, dawno temu, jak na przykład, wiecie, e, mieliście Grand Theft Auto, to mieliście Gangster's Paradise na telefonie to była z z GTA po prostu i się sprzedawała, miała swój rynek, to nadal istnieje, tylko że to jest mniej już tak wyczuwalne, e, no ale potężny, potężny rynek gier mobilnych. Nie byłem świadom czegoś takiego i właśnie na moim bezgraniu od, odnalazłem i odkryłem taki w ogóle inny świat i jestem w szoku, że że że coś takiego istnieje i myślę, że jak to dalej będzie się rozwijać w tym kierunku, no to może troszeczkę namieszać w takim powiedzmy sobie graniu, jakie znamy teraz, tak? Konsola telewizor i dziękuję, tak? No Switch już to pod to po troszku łączy te dwa światy. Nie? nie wiem, czy to zauważyliście. Trafiają tam naprawdę produkcje różnego kalibru, te gorsze, lepsze, indyki masa tego jest. I no jest takie, to jest taki bufor między właśnie konsolami a grami mobilnymi. Tyle chciałem powiedzieć o grach mobilnych a co u mnie dalej, no to niewiele tak naprawdę posłuchałem znaczy posłuchałem, jestem w trakcie słuchania e, najnowszego audiobooka, książki od twórców e, modyfikowanego węgla e, muszę zaraz zerknąć w telefon bo nie pamiętam jak to się nazywało zaraz wam powiem, ale nie jestem zachwycony, ogólnie bardzo mało cyberpunka, bardzo mało science fiction trudno mi w ogóle cokolwiek opowiedzieć e, ciekawego o tej książce Zaraz wam włączę i powiem, jaki to jest tytuł. E, siły Rynku. Siły Rynku. Więc jeżeli ktoś z was... E, autorem jest Richard Morgan i ten sam pan stworzył, napisał e, modyfikowany węgiel, wszystkie trzy części... Jak ktoś, że tak powiem, się podobało mu to, co było w modyfikowanym węglu, tak tutaj jednak chyba się nie odnajdzie. Więc jeżeli planujecie posłuchać, kupić takiego audiobooka albo książkę, to raczej się wstrzymajcie, poczekajcie na jakąś promocję. tak Tyle u mnie. A co u Was, panowie? Bo się długo nie słyszeliśmy. No to, Rafale, domyśla się, że to pewnie Ty jedziesz? Niechaj będzie. Cóż, no z po po... po wepchnąłem się w Quantum Break'a i to jest w sumie właśnie dokładnie taki tytuł, jakim Tomek mówił, że teraz by w niego nie grał. Bo pomimo całkiem fajnego konceptu i ogólnie dobrej realizacji szczególnie jeżeli chodzi, że, że tam mamy też i twarze aktorskie i przerywniki filmowe z tymi aktorami nagrane, całkiem zresztą spore i, i w sumie nawet nieźle wykonane czuć budżet od samego początku gdzieś tam wpakowany w tą grę no to jednak gra jest po prostu mocno, mocno przeładowana właśnie nie wiadomo czym tak naprawdę, czytaniem znajdziek, oglądaniem filmików, oglądaniem scenek gdzieś tam rozgrywanych pomiędzy krótkimi epizodami, gdzie albo musisz sobie pobiegać po jakichś platformach albo postrzelać trochę, gdzie to strzelanie jest całkiem fajnie zorganizowane mając jakieś moce związane z zatrzymywaniem czasu, zwalnianiem czasu, czy tam jakimiś innymi yy, granatami czasowymi albo innymi tego typu wynalazkami dopasowanymi do fabuły. I, i, i pomimo tego, no jest, jest tego za mało, tak? Jakoś, jakoś w ogóle nawet nie, nie mam ochoty przechodzić drugi raz przez jakieś tam alternatywne scenariusze. Jestem już praktycznie na samym końcu i wiem, że od razu wyrzucę tą grę. Yy, Swoją drogą sama gra zajmuje 47 giga do ściągnięcia i po przejściu pierwszego aktu odpala się opcja obejrzenia właśnie epizodu takiego załóżmy tam 25 minutowego. Na pewno około 20 minut trwa, nie sprawdzałem dokładnie, bo pad się wyłącza po 15 minutach. i jeżeli streaming ci się od razu coś nie odpali, a mi się akurat wtedy nie chciał odpalić, bo pobierało się w tle jakieś, jakieś, tytuły, no to jest opcja pobrania wszystkich przerywników i to pobranie to jest 120 giga dodatkowe na dysk. Więc w ogóle super, super pomysł. Faktycznie przynajmniej potem się to szybko odpala i w miarę dobrej jakości jest odtwarzane. No i tak sobie w sumie zjadłem parę paczek chipsów do, do tej, Gierki. W zasadzie miałem chyba to bardziej niż to, co Netflix odpalił ostatnio jako interaktywny film, co, co omawialiśmy, to, to to jest chyba takie bardziej trochę no, z opcją, że można postrzelać w międzyczasie, ale też też takie interaktywne, ale fajnie sobie przez to przejść, jak ktoś ma tam w Game Passie, nie wie co co odpalić, to to jest taki na leniwego fajny tytuł, żeby, żeby sobie zapoznać. Z technikaliami, które tam władowali, ale też majstersztyk jakiś na pewno to nie jest. A jeżeli chodzi o może, może właśnie tak. ten, może właśnie tak, taki tytuł właśnie teraz bym potrzebował, bo tak jak to mówisz, to wydaje mi się to atrakcyjne, nie? Bo aktualnie no właśnie... To, to ja jest tak... atrakcyjne, bo wiesz, yy, wypijasz pół piwa, czy tam nawet całe piwo, zjadasz trochę chipsów, widzisz, kiedy się kończy, nie wrzuca cię od razu w wirwalki, ale za chwilę wiesz, że będziesz miał jakąś ostrą strzelaninę, sobie pobiegasz chwilę i wiesz, dwa trofea wpadną i albo mm. oglądasz kolejny epizod, albo idziesz, wiesz, na następny dzień, nie? Jeżeli no bo aktualnie jak właśnie teraz gram, to właśnie jak sobie na chwilę włączę i mnie gra na, na, na te 15-20 minut przy ekranie, wiesz, zaciekawi, no to po chwili jednak i tak się nudzę i włączam YouTube'a i wiesz, jakbym taki inny tytuł znalazł, który jest na zasadach właśnie Quant Quantum Break'a, tak? Nie, Quantum no. Break'a, przepraszam. No to, tak. Quantum Break'a. Quantum break. Quantum break, no, to może jednak rzeczywiście to by zdało egzamin, bo jak grałem wtedy w Quantum Break'a, to pamiętam strasznie, strasznie hejtowałem scenki przerywnikowe, nie, gdzie po prostu, wiesz, dopiero co się wkręcałeś w grę, już się zaczynało coś dziać i jeb, oglądaj teraz serial, nie? I wiesz, znaczy, całe emocje... Bardzo, tu... bardzo bolesne jest to, że wiesz, z jednej strony doceniłem, doceniłem ich za te w pełni, wiesz, aktorskie scenki, bo bardzo dawno nie widziałem czegoś takiego tak naprawdę się w ogóle nie praktykuje, wiesz, tego typu yy, nagrywania, wiesz, z tymi samymi aktorami, co, co mamy ich w grze bezpośrednio, wiesz, filmów, yy, jako przerywniki, więc to była miła odmiana, takie, wiesz, stare czasy komand Conquera się przypomniały, nie, od razu, natomiast... Yy, tam się tyle działo fajnych akcji. Jakaś tam scena pościgu, jakaś kolejna strzelanina. W ogóle yy, cały wątek poboczny prowadzony tych postaci, które tam są, yy, bo to nie są, wiesz, yy, raczej tej osoby, którą gramy, tylko tylko właśnie coś tam się dzieje równolegle. Ale tam też jest dużo strzelania, dużo biegania. I, i aż boli, że to po prostu, wiesz, nie nie uczestniczysz w tym jako gracz, nie? Tak na dłuższą metę, jak, jak przychodzi ci w to patrzeć. A powiedz, jak ty grałeś w Quantum Break'a, bo widziałem wybory twoje, które się tak naprawdę między epizodami tylko, wiesz, określa. To próbowałeś wybierać inne ścieżki? Czy, czy, czy robiłeś tylko za jedno, jedno przejście i dziękuję? Znaczy, wiesz, to było w czasach, kiedy, kiedy mogłem sobie z pracy gry wypożyczać i musiałem je dosyć w szybkim tempie kończyć, więc praktycznie tylko ukończyłem raz, ale tam generalnie za dużo się nie różni fabularnie, jak, jak to jest tylko kosmetyka, tak? Czy kosmetyka tak. zasadniczo filmik jest inny, epizod jest inny, ale jeżeli chodzi o sam element gry, to się nic nie zmienia. No, dokładnie to można dokładnie ten sam, te same levele i tak dalej, tylko pomiędzy nimi masz inne filmiki wpuszczone, nie? No, taki trochę, trochę zmarnowany potencjał względem załóżmy Life Stręcza, ale to też nie jest nic szczególnego. Yy, dobra, no to co jeszcze bym wam powiedział, poza tym, że tu mamy fajną yy, do, do chipsów i coli yy, gierkę, yy, to mobilka. Mobilka była taka jak Command and Conquer właśnie, Rivals, już parę miesięcy temu wyszła, natomiast ostatnio mi się gdzieś tam rzuciła w oczy i stwierdziłem, że, że, że trochę czasu na nią poświęcę właśnie poza domem. Eee, w ogóle testowaliście, czytaliście? Wiecie, co oni zrobili z tym tytułem? Jak to gdzieś tam wygląda? Muszę przyznać, że to wiesz m, zaczerpnięte jest bardzo mocno jakby rozgrywkowo z wielu, wielu różnych Ale... tytułów y, już, które widziałem na mobilkach. Ale jednak samo dopasowanie i jakby zaangażowanie w rozgrywkę jest całkiem ciekawe. No Krystian coś mówiłeś. Ty, no tak bo ty mówisz o and conquest, Common, Conquer Rivals. To jest na... A, rivals, ok rivals, dobra. dobra, dobra No dobra to okay, krótko no wam dobra. powiem jak wygląda grafto. to. To jest za każdym razem... Yy, no. Przeciwko innemu graczowi gramy, tak? Nie ma w ogóle PvP. PvP. Nie ma, no wiecie, ja nie jestem multi, więc PvP skrót mi nie, nie nie siedzi mocno, yy, także rzucam nim zawsze. W każdym razie zawsze gramy przeciwko komuś żywemu. Nie ma żadnych kampanii niczego yy, takiego. No i oczywiście są skrzynki, jest kilka walut, zbieramy takie waluty jak gotówka, zbieramy takie waluty jak karty, karty nam odblokowują kolejne jednostki, a więcej kart pozwala nam te jednostki upgrade'ować na kolejne poziomy, co powoduje, że mają lepsze statystyki prawie zawsze gramy z kimś ze swojego mniej więcej poziomu przy czym wtedy te poziomy mogą się różnić wewnątrz jednostek tak? mogą być powiedzmy tam plus minus dwa zależnie kto sobie które ulepszył no i mogą być też zupełnie inne jednostki bo mamy sześć slotów na jednostki a tych jednostek odblokowujemy sobie już po jakimś czasie więcej, więc każdy sobie jakąś swoją strategię powiedzmy przyjmuje i wybiera sobie jednostki takie, jakie lubi grać, takie, jakie mu się podobają. Jednostki są naziemne, lotnicze i, i, i pojazdy, w związku znaczy piechota, pojazdy i, i latające. No i to jest takie papier-kamień-nożyce, jeżeli chodzi o to, które w kogo walą, tak? Jedne mają tylko per... jakby nadają się do jednego, inne są jakieś dwufunkcyjne, lżejsze mocniejsze, wiadomo, że tam jest pełna gama tego typu zachowań. Natomiast co jest najfajniejsze? Sama rozgrywka, kiedy już mamy sobie wybrane te sześć rodzajów jednostek, wrzuca nas na pole bitwy. Fajnie jest to dopasowane nawet do tego poziomu, słuchajcie, że gra jest w pełni spolonizowana, łącznie z jakimś tam dubbingiem i dźwięki takie, jakbyście odpalali Red Alerta z polskim językiem, wiecie, 10 lat temu nie na, na pecetach. Tylko, że wtedy chyba nie było polskiego języka od razu. W każdym razie <laughs> Boże, no tak, tak nie, nie do końca jestem przekonany Wydaje mi się, że wychodził potem przy no jakiejś że Mniejsza o to Sama rozgrywka mniejsza. najważniejsza wygląda w ten sposób Że mamy bazy po lewej i po prawej stronie mapy panoramicznej Którą widzimy cały czas W ogóle nic się po niej nie przesuwamy I na środku tej mapy mamy zwykle dwa lub trzy pola Które zajmujemy wchodząc na nie jednostką Którą zbudujemy jedno z tych pól to jest stacja rakietowa która wypuszcza jeżeli będziemy tam wejdzie nam nasza jednostka i zaczyna się liczyć powiedzmy jakiś czas no to po pół minucie poleci sobie rakieta atomowa i dwa takie uderzenia rakiety to jest nasza wygrana czyli krótko mówiąc albo 2.0 albo, albo 2.1 maksymalnie trzy strzały tej rakiety mogą gdzieś tam pójść na rundę więc te rundy są stosunkowo szybkie i kontrolujemy każdą jednostkę bezpośrednio poruszając się nią po, po heksagenicznej takiej planszy, przy czym jeżeli dwie jednostki tego konkurency, konkurencyjne wejdą na to samo pole, no to ona się zapala na żółto i timer się nie nalicza. To jest naprawdę bardzo fajnie do dograne, jeżeli chodzi o balans i o szczegóły i, i o to, jakie taktyki to umożliwia, dlatego, że yy, rakieta powiedzmy może sobie być na samym finale, wiecie, na tym polu przed wystrzałem yy, i cały czas sobie trwają jakieś tam walki I, i wcale nie chodzi powiedzmy o zniszczenie jednostek wroga, tylko chodzi o zdobycie dominacji na te kilka sekund dodatkowych nad tym polem, tak? Czyli yy, można naprawdę jakieś fajne powiedzmy tam podejścia od tyłu stosować, czy, czy w ogóle nietypowymi jednostkami zasypać piechotą. Oczywiście nie można tych jednostek budować w nieskończoność, bo tam chyba maksymalnie na planszy mogą być cztery czy pięć jednostek i ten licznik do budowania kolejnych idzie dużo wolniej za każdą kolejną zbudowaną jednostką, czyli wiadomo, pierwsza, druga to tam szybciutko, ale potem na trzecią, na czwartą to się musimy naczekać. Dopóki nam kogoś nie zabiją, to wtedy od razu możemy zbudować bez oczekiwania kolejną jednostkę i ją gdzieś tam wrzucić wirwalki. walki. I do tego tam są jakieś sojusze, jakieś wymienianie się kartami, jakieś oglądanie powtórek wśród znajomych, więc popatrzyłem sobie też na wyższe poziomy i takie ciekawsze powtórki, które ktoś, ktoś rozgrywał. Naprawdę fajne jest to, że, że można właśnie dzięki tej taktyce czy, czy trochę czasami szczęściu rozgromić kogoś lepiej przygotowanego do, do danej bitwy, bo pomimo, że ten poziom raczej zawsze jest taki sam, to czasami gra wrzuca nam coś takiego jak tryb wyzwania, gdzie automatycznie mamy wyższego, tam powiedzmy o jakiś jeden poziom czy o dwa poziomy konkurenta ale nie dostajemy utraty punktów doświadczenia, jeżeli przegramy, a mnożnik bonusowy, jeżeli wygramy tak i, i wbrew pozorom w takie potyczki również się udaje wygrać i, i satysfakcja jest wtedy oczywiście bez porównania większa. No a sam jakby skill graficzny, czy, czy budowa jednostek, no to jest full combat ten conquer, wiecie jakieś tam mechy chodzące i ogólnie poznajemy przemodelowane jednostki, z, bądź jakieś tam troszeczkę zainspirowane z nowych czasów, więc dla fana serii jakiegokolwiek też, też jest to dodatkowy plus zawsze i argument, nie? No, więc w to się zagrywam i powiem szczerze, że, że za bardzo nie, nie blokuje mnie tutaj kwestia pay to win, dlatego że nie zależy, nie zależy mi na tym, żeby mieć nowe jednostki. One gdzieś tam z czasem się odblokowują, ale, ale cały czas mam z kim grać i to na swoim poziomie. I, I powiedzmy dwie rundy wygram, trzecią przegram, ale każda rozgrywka jest inna. Nie ma to jakby... Kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy o jakiejś grze z Star Warsów, która w podobny sposób wyglądała. Ale tam można było tylko zrzucać poszczególne grupki wojsk na plansze I one potem już samoczynnie sobie biegały. I ta gra bardzo szybko się znudziła, bo jakby no ilość taktyk, biorąc pod uwagę, że to komputer sterował już zrzuconymi raz jednostkami, się totalnie wysypywała, nie? I, i, I tą grę odinstalowałem, nie wiem, po dwóch, trzech dniach. A, a tutaj jest zupełnie inaczej, bo jednak mamy namiastkę tego RTS-a w telefonie, którym po prostu tymi jednostkami sterujemy. No, więc Tomek polecam sobie przetestuj. No będę musiał sprawdzić, bo tak się właśnie zastanawiałem na tym, kto ma ale nie wiem, jakąś taką metkę sobie przyłożyłem do tego, że to jest takie aż totalne, wiesz, MOBA MOBA-like i bardzo dużo nie modu, no, wiesz, no, są, są te skrzynki ale jest dużo, wiesz, bonusów z wymienianie tymi kartami, więc tam zasadniczo nic nie powinno jakoś tak strasznie nikogo zblokować, a, a fajne jest, bo bardzo szybkie są te rozgrywki tak, czyli wiesz, no idziesz, włączasz dwie minuty na, na, na kibelku w sam raz nie? no, a poza tym cóż Poza tym, korzystając z tej długiej przerwy, dokończyła się gra o tron. Oczywiście byłem tego świadkiem. Yy, byłem również na Avengersach. Tomek przez te półtora miesiąca, wiem, że też był. Ja byłem z opóźnieniem, tak, tak, byłem, byłem. Ale, ale mnie spoilery na szczęście ominęły i, i, i poszedłem szczęśliwie, pomimo, że to było dwa tygodnie po premierze. Yy, no i co? Nie wiem, czy o tym będziemy tutaj rozmawiali. Krystian chyba tam za wiele nie oglądał, to jego to może... Znaczy... O Avengersów nie oglądałem i jak, jak chcesz to możesz tylko bez spoilerów Aha, jak nie? chcesz to możesz i, tylko bez to spoilerów nie to, to, to nam dało zadanie ułatwione co mm. <laughs> No cóż. Yy... Znaczy, no co? No, ja jako znaczy ja lubię Avengersów, tak? Ogólnie jako film, ale nie jestem jakimś ultrasem Avengersów, więc wiesz, to ja to traktuję jako fajną rozgry rozrywkę e, na wieczór, wiesz, przy piwku, ale stwierdziłem, że pójdę do kina, no bo jednak, wiesz, efekty, dźwięk, ekran duży, jednak, no, no warto czasem taki film sobie po prostu zobaczyć w kinie, tak? I jako film całość ogólnie jestem zadowolony. Długi film był, aczkolwiek jakiegoś tego mocno nie wyczułem, tak. Sceny moim zdaniem i cała akcja miało to odpowiednio tempo, żeby, żeby ciebie jednocześnie, wiesz, nie wymęczyć, a jednocześnie też nie wynudzić. Takie ja odniosłem wrażenie aczkolwiek bym powiedział, że w niektórych scenach i niektórych motywach tutaj Krystian nie chce słuchać, więc nie mogę powiedzieć o co chodzi minimalnie przegieli z humorem w stronę takiego pastiżu, tak? w stronę takiej parodii już bym bardziej powiedział początkowo bardzo fajnie to się odbierało, ale jednak troszeczkę już przegieli w tą stronę, że, że zaczęło, zaczynało to męczyć i, i, i tak troszeczkę psuć całość moim zdaniem tak? wiesz no tutaj powaga była o cał od samego początku jakby <śmiech> serii. <śmiech> Przepraszam, trochę chory jestem więc mi się zdarzy zakasłać chyba że Krystian to potem powycina ładnie. E, od nie. samego początku były. <śmiech> chyba nie. <śmiech> chyba nie. No i dobrze. Od samego początku były takie historie, nawet w pierwszej części, że, że pomimo jakiegoś takiego etosu całej tej walki i, i wrażenia, że zaraz po prostu świat zginie, że, że będzie tam najazd kosmitów na Nowy Jork i że się nic nie da uratować, to jednak sceny po prostu grubo humorystyczne, jakieś tam bicie Halka, Lokiego i tak dalej, po prostu rozładowywały to napięcie. Co nie zmienia faktu, że no ja może troszeczkę bardziej zaangażowany nie wiem, emocjonalnie, nazwijmy to, w tą całą serię jestem i, i, i przyznaję, że no ten film da się określić jednoznacznie jako, wiesz, i do śmiechu, i do łez, tak? I to, że, że były te sceny takie, wiesz, na rozładowanie napięcia, to było kilka tych scen takich wyciskających, nie? I, i w sumie to było. Chyba nawet w moim odczuciu dobrze zrobione, że to rozładowanie się pojawiło, bo, bo inaczej to naprawdę można by to zrobić całość jako takie, wiesz, smutaśne podsumowanie, no bo jednak to było zamknięcie y, pewnego epizodu i, i co by tutaj nie spoilować, y, do samego początku było wiadomo, że praktycznie role wszystkich podstawowych bohaterów w taki czy w inny sposób zostaną pozamykane, tak? no i, i tego się spodziewało idąc do kina, no więc wiadomo, że to było idealne miejsce do tego, żeby im wystawiać laurki, żeby im zrobić jakieś fajne podsumowania i tak dalej. Bardzo mi się podobał tutaj motyw z wykorzystaniem dotychczasowych momentów z Avengersów, w jakiś tam sposób oczywiście było to wplecione w fabułę i, i to była taka fajna, nazwijmy to wycieczka przez całą historię serii, dobrze gdzieś tam wkomponowana, to, to był bardzo fajny moment. E... aczkolwiek moim zdaniem troszeczkę troszeczkę dziur logicznych się robiło, wiesz ależ nie, oczywiście, nie, oczywiście, nie zawsze... że się robiły to, to nie jest, wiesz, pierwszyzna w tej serii zresztą zawsze, zawsze będą dziury logiczne, jeżeli się bierze taki temat, bo, bo, bo to jest ogólnie coś, wiesz, zwariowanego i szalonego, no z drugiej strony, wiesz, no Mieli na to jakiś swój pomysł, tak? To też nie był sztampowy pomysł, taki jak wszędzie, jeżeli chodzi o, o, o wątek, który, który gdzieś tam wykorzystali, nie? Trochę podeszli inaczej Aha, do tego tematu. No, nie, no jasne, oczywiście. Więc za to są jakieś plusy. Dużo było hejtu na postać kapitan Marvel, bardzo dużo się na ten temat nasłuchałem, naczytałem. No i to chyba nie będzie jakąś tam dużą tajemnicą ani spoilerem, że ona tak naprawdę nie bierze tutaj, nie ma dużego udziału w tym filmie. Pomimo, że teoretycznie została nam zapowiedziana właśnie jako taka jednostka ratunkowa, która tutaj wszystko zmieni to ja jej rolę postrzegałem od samego początku inaczej i się wiele nie pomyliłem, że jej rola tutaj owszem jest istotna, oczywiście ona jakieś tam bez niej by się nie powiodło, oczywiście, tak jak się skończyło wszystko, ale jej rolą jest prowadzenie dalszego uniwersum z dalszymi postaciami nowymi, których poznaliśmy tam z Panterą i szeregiem innych tych postaci, więc to w tym kierunku jakby ta ta cała blondyna nam się tutaj pojawiła, no i i, no i tak, w ale i w sumie właśnie... dobrze, że ona tutaj nie skradła nam pierwszego. To jest główna dziura fabularna, że ona była taka wiesz, silna, mocna, jednak nie, nie, nie zagrała pierwszych skrzypiec, ale to wtedy nie byłby taki fajny film po prostu, nie? No, bo właśnie ty, ty wiesz, po co ta postać została tu prowadzona, co, co ona miała na celu i co będzie dalej robione z tą postacią, że otwierają się drzwi do, wiesz, do, do ekranizacji po prostu kolejnej tej fazy, czy jak to tam się nazywa. No, musiała mieć e... jakieś wprowadzenie, gdyby to zrobili po zamknięciu tego uniwersum, to by bo to, było, mm -hmm. wiesz, to takie wejście na scenę, zanim się, wiesz, skończy coś, nie? A nie, nie że potem dopiero nagle się pojawia z nienacka. No ale wiesz, a dla osoby takiej jak ja, która wiesz, dopiero w Strażnikach Galaktyki, jak obieża film, dowiedziała się, że istnieje komiks Strażników Galaktyki, że takie coś nie jest nowe, tylko stare, to dla mnie ta postać po prostu psuła cały film pod tym względem, że praktycznie mogła cały ten konflikt, który jest roz, rozwalony na, na, na, na dużo filmów plus ten trzy godziny Endgame mogłaby zakończyć po prostu jak, jak Thanos, tak? Stryknięciem palca, nie? więc to troszeczkę mi się nie podobało, ale tak jak mówisz, ona, ona była w tym filmie na tyle na tyle mało czasu jej poświęcili, że, że no można powiedzieć, że mało inwazyjna była. No, moim zdaniem, ba, film bardzo udany, bardzo eleganckie zakończenie tego, co, co przez tyle lat było budowane ja się naprawdę bardzo fajnie bawiłem minimalnie przydługawy ten film na pewno mogli go troszeczkę skrócić aczkolwiek no, jakoś tego nie uczyłem, jak mówiłem na początku, no ja jestem zadowolony takie solidne naprawdę 8 na 10 tak? powiem, powiem wam, tak. że na pewno film jest jeszcze grany i jak ktoś nie jest nawet super fanem tego uniwersum to polecam pójść właśnie teraz przede wszystkim dlatego, że, że ja po dwóch tygodniach jak poszedłem na pustą salę gdzie dosłownie było tam 5 osób na sali to miałem pełną przyjemność z y, bawienia się tym filmem, a nie po prostu wsłuchiwanie się tam w śmiechy, bądź płacze, wiecie, wszystkich przeżywających obok na swój sposób, nie? Więc to, to, to takie powiedzmy kino domowe, tylko na dużym, na dużym ekranie, na dużym wymiarze. No dobra, to, to na razie tyle, dopóki Spidermana nie będzie, a to już za moment na szczęście. Krystianie, e, a czy ty do gry o tron jakiś komentarz chciałbyś rzucić? Bo, bo Tomek nie ogląda, więc jego tam chyba to terrera no, suma, sezon już się skończył. Znaczy, I no, jest to najgorszy sezon. W tym momencie ja już widziałem w internecie, wiesz, tyle spoilerów w kontekście, że, że, że nawet memy po prostu, wiesz, sobie wrzucają ludzie na najróżniejszych portalach i, i to już kompletnie nie stanowi, wiesz, moim zdaniem blokady, to co się wydarzyło, ewentualnie możemy zapowiedzieć. Mhm. że. Znaczy, znaczy mi, mi, mi ten, mi na razie nie jest potrzebne. Eee, mogę, to, mogę to pójść bez spoilerów w sumie no dobra eee, bo, bo, bo nie potrzebuję mówić o spoilerach. Eee, ale jeżeli wywołałeś tą grę o tron to faktycznie eee, powiem tak że mm, gra o tron to jest e, serial w którym naprawdę giną twoi ulubieni bohaterowie eee, suma summarum i, i to do tego nas przyzwyczaił ten serial, że tutaj oglądacie, nie wiem, drugi odcinek, tam powiedzmy czwartego sezonu i ginie ktoś, kto był cały czas i w ogóle what the fuck, jak to możliwe. I do tego nas przyzwyczaiło. No i, no i ósmy sezon, no to tak myślę, o kurwa, co oni tam od, odjebi odjebią, Boże, już nie mogę się doczekać. No i... No i suma sumarum będzie spoilerowo, niespoilerowo, spoilerowo, ale nie do końca. No nie odjebali osób, których bym się nie spodziewał, że odjebią. Więc po prostu e, bardzo bezpiecznie, zupełnie nie w swoim klimacie, nie, w, nie tak jak, nie w sposób, w jaki się prezentowała zawsze Gra o Tron, zakończyli ten sezon, całą tą serię. Okej, okay, z, ty, z, ty, z tym się my... mogę zgodzić. Ale jeżeli chodzi o samo zakończenie w postaci, kto yy, na tym tronie usiadł, czy też nie usiadł, to, to, to tutaj z kolei jakieś znaczy, sprawiedliwia. Tak, to, to tylko. Tyl, tylko to, tylko to, tylko to faktycznie, tylko to, ale reszta to była do przewidzenia. Arfale. No, I to, że nie jeszcze twierdzę, tak... nie I ci, co mi nie umar... ci, co E, mieli żyć, to żyją. A jednak po tym ostatnim odcinku z, z, spodziewałbym się jakiegoś kompletnego mindfaka. Nie? A nie masz kompletnego... wrażenia, że finał. I no, poczekaj, no, no. poczekaj, poczekaj. No bo, bo chcę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Jedna rzecz, fajnie, że zakończyli wszystkie wątki, bo praktycznie e, roz, e, zastanawiałem się, co z tą, co z tym, co z tym. I jednak w ten ostatni odcinek wszystko nam wyjaśnia, więc o tym. W porządku. Robi to bo dosyć szybko. Robi to e, na zasadzie paru minut. E, co też nas e, gratro do tego nie przyzwyczaiła. Bo, bo tam po prostu wszystko się, się dłuży. Jest dosyć głębokie i, i po prostu patrzysz, jak to wszystko jest ładnie poukładane. E, no, a tutaj po prostu masz krótką informację, Widzisz co się dzieje na ekranie. Minuta, dwie, dwa kadry, trzy ok. Wiesz co się stało. Powiedzmy z daną osobą, co jest słabe. Po prostu e, speedruna jakoś zrobili z, z tym sezonem. Czy to, że, e, i wyszło, to, jak że wyszło? zrobili speedruna, to, to jest fakt, bo też na ten temat sporo po, pooglądałem, analiz, poczytałem od różnych tam specjalistów, fachowców i to wynika trochę z tego, w jaki sposób wiesz, były pisane książki i, i na nich, jakby do szóstego sezonu, wiesz, budowana fabuła serialu. E, gdzie tak naprawdę no, w, w dużym skrócie opowiadając yy, tą, tą analizę po, polega to na tym, że Martin kiedy pisze te książki to on yy, buduje postacie, w, wrzuca je w jakiś wir wydarzeń, te wydarzenia się dzieją i on tak naprawdę troszeczkę traci nad tym kontrolę. Bo prowadzi po prostu każdą postać i to co się dzieje, to się dzieje po prostu, bo, bo on prowadzi postacie i, i to mu odpowiada, żeby te postacie to zrobiły, dlatego nam się to tak fajnie długo buduje. Natomiast to w żaden sposób nie zmierza do końca, bo to zaczyna się rozkręcać tak mocno, że on sam nad tym traci kontrolę, żeby to doprowadzić do końca. I w momencie, kiedy padła decyzja, że zamykamy w dwóch sezonach, bo decyzja o zamknięciu przez HBO była już na siódmym sezonie, że to robią bez, mm -hmm. bez książek, to już wtedy musiało zostać rozrysowane i rozpisane, w jaki sposób to pójdzie, nie? I, I wtedy to, wiesz, był krótka tabelka, czy tam jakiś diagram, tak? W taki, w inny sposób będziemy to robili. Tutaj to, tutaj tamta bitwa, tutaj go pozabijamy i w ten sposób pozamykamy te wątki, tak? No bo to to jest zupełnie inne podejście do, do pisania scenariusza, nie? bo puszczenie wiesz, samopas wszystkiego, to, to jest takie trochę jakby same te książki żyły i to, to jest fajne, tylko to niestety się dzieje w nieskończoność i po jakimś czasie pewnie by się stało równie nudne jak, jak jakieś telenowele, więc może to i lepiej, że już po prostu to zakończyli, zobaczymy co będzie jak te książki zostaną wydane. Które, które on gdzieś tam I, robi. O ile zostaną wydane. Nie no, umówmy no. się, no z tego jeszcze będzie tyle hajsu, że, że, że no, na pewno zostaną, ale kwestia co, kiedy, wiesz. Mówi się o tym, że już są niby ukończone, tylko specjalnie nie, wiesz, nie poszło jeszcze info. Yy, no... Ja chciałem Koniecno. jeszcze zwrócić e... uwagę na fakt, że no. yy, co najmniej dwie postacie bardzo lubiane i bardzo kluczowe yy, zostały w taki sposób yy, ich wątki poprowadzone na koniec że tak naprawdę można z nich zbudować spin-offy i bez żadnej kolizji z fabułą y, jakby głównej tutaj odsłony opuszczają Westeros jako, jako samo w sobie miejsce wydarzeń y, i zostawiają miejsce na to, żeby zupełnie nową historię napisać, tylko po prostu z wykorzystaniem tej samej postaci, nie? Jestem mhm, ciekawy, czy tak, w tym tak, kierunku tak, tutaj to... będzie to się rozwijało, bo to tak jest... Yes. Uh... No, na razie mówimy o czterech spin-offach, pewnie nie będzie ich czterech, Cztery, ale, ale na pewno będą, słyszałem, że coś się pod koniec roku mają już jakieś zdjęcia ruszyć do jakiegoś spin -offa. już jednego. Tak, no cóż można powiedzieć, no słuchajcie, to jest serial naprawdę wybitny, to jest taki serial 10 na 10 Eee, on jest naprawdę takim serialem który każdy powinien obejrzeć, niezależnie czy lubi tą e, tematykę czy nie no bo to jest jednak serial, który dużo zmienił w postrzeganie seriali, to jest na zasadzie, że każdy ogląda, słuchajcie, to jest serial, na który każdy czeka ten niebany poniedziałek i go ogląda, i jest dyskutowany każdy odcinek jest wszędzie dyskutowany, to jest serial po prostu który sporo dobrego zrobił dla seriali i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szkoda że tak chujowo się skończył, że zabrakło pomysłu, e, nie wiem, e, pomysłu, po, pomysłu myślę, bo realizacja nawet gdyby była lepsza, to i tak e, zjebałoby się, bo scenariusz był chujowy. Więc po prostu zabrakło czegoś w tym ostatnim sezonie, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że każdy powinien zobaczyć ten serial, żeby zobaczyć jak wygląda. Jak to po prostu wygląda? Czemu ludzie się jarają tym? Czemu był taki hype na to? W sumie jeszcze trochę jest. No tam dużo, dużo odgrywa ja... też jakby hałasu, ta, ta brutalność plus nagość i, i taka, wiesz, bezpardonowość przedstawienia tego świata e, takim, jakim go sobie wyobrażali, no takim, mhm. jakim go stworzyli, tak? Czy powiedzmy on dużo czerpie z, z, z prawdziwych tych czasów jakichś średniowiecznych. E, ja chciałem tylko skorzystając z okazji tego, co powiedziałeś, że on właśnie dużo zrobił dobrego dla, dla seriali i tak dalej e, wtrącić mhm. dwa słowa jeszcze o Homelandzie, o którym wspominałem jakiś czas temu, bo jestem dosłownie na okay. samym finale e, ostatniego sezonu już i zauważam dużo podobieństw, tak jakby czerpania inspiracji przy tworzeniu tego serialu. Właśnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o bohaterów. Tutaj co prawda mamy jakąś tam ekipę głównych bohaterów, którzy się nie zmieniają, ale jak się okazuje również główne postacie tutaj giną. Również z zaskoczenia. Ja się nie spodziewałem co najmniej kilku śmierci, które tam były wprowadzone i ogólnie ten serial nie przywiązuje się za bardzo do nazwisk, które tam bierze nawet jakichś poważnych do, do odgrywania głównych ról i potrafi je bestrymonialnie w brutalny sposób gdzieś tam pożegnać, nie? więc y, tym bardziej polecam go nie po dwóch sezonach, tylko po sześciu, jakby kogoś to jeszcze tam wcześniej nie przekonało. No dobra, to, to tyle A. o seriale, więc co sam z tych giereczek, bo jeżeli chodzi o giereczki, to co, co, co to, to, to jakieś tam drobnice odpalałem, tak jak yy, Tomek, to co on mówił, że tam też na kilkanaście minut, czy tam półtorej godziny, to, to budowanie domków na Marsie i tak dalej, ale to... Jakoś za specjalnych komentarzach. No właśnie, widziałem, że Surviving marsz sobie odpalałeś, aż się zdziwiłem, bo raczej nie, po, nie posądzałbym Ciebie o ten gatunek, mimo że wiedziałem, że Command Conquer lubisz i grałeś, nie? I co? Tak, co w paru zdaniach? chciałem, ja się to, chciałem to zobaczyć, yy, tym bardziej, że, że też yy, od dawna się napalałem i, i wciąż mam zainstalowane, tylko jakoś dłuższych posiedzeń nie robiłem w tego yy, City Skylines, tak? To też jest przecież yy, no, w innym, jakby, odniesieniu, ale również ekonomi builder taki, wiesz, tych, tych domków. Trzeba przyznać, że to marsowe dosyć dobrze im wyszło zbudowanie tego klimatu i, i, i zrobienie tego zupełnie inaczej niż, niż na Ziemi. Więc samo takie zaplecze technologiczne, które tam gdzieś tam stworzyli jest, jest fajne i przyjemne. Dużo gdzieś tam możliwości zaprogramowanych w związku z tym, bo bo dużo się opiera o właśnie jakieś łaziki, o jakieś drony i tego typu rzeczy, więc więc to od razu dla takich technologicznych geeków, które, którzy wiedzą, jak to się powiedzmy wszystko powinno rozwijać, daje więcej satysfakcji niż kiedy się po prostu no nie wiem, wyznacza drogi i osiedla same się budują, tak jak w City skylines nie? Więc to, to potem, no tak, to ale tam... troszeczkę interfejs moim zdaniem, jeżeli jest chodzi, jest jest strasznie, tak, nie jest intuicyjny, tak jak City Skyline, bo pomijając fakt, że tam jest dużo opcji do wyboru, naprawdę bardzo dużo opcji, no to jednak troszeczkę tutaj coś poszło nie tak i nie jest to tak łatwe w obsłudze. Ja za każdym razem być. wchodzę w inne menu i muszę poprawiać potem do, do, do którego chcę wejść Faktycznie, może to po jakimś czasie no, by się, wiesz, to, ułożyło, ale zawsze to jest tam z błędami. No, plusem jest, że można, wiesz, szybko zawsze pod tym samym przyciskiem, wiesz, pauzować czas i powiedzmy nie robić tego jakoś tam na pośpiech. Ale nie wydaje mi się, żeby jakoś tam specjalnie, żeby mi się chciało, żebym miał czas, powiedzmy, usiąść przed tym. Poza tym upierdliwe jest to, że tam są bardzo małe czcionki jak na telewizor, gdzie, gdzie no może i gram na 55 calach ale czcionki ale jednak... możesz sobie powiększyć też już to do tego dotarło, w Tak, bo tak no to jest super. takie coś, no, no to ja jeszcze nie wchodziłem w to akurat na tyle yy, ale fajny, fajny tytuł Podoba mi się, że to jest takie inne podejście trochę do tematu i, i na pewno tego nie wyrzucę z dysku, tylko może kiedyś sobie siądę na dłużej i, i coś spróbuję yy, zbudować po, po, po swojemu, bo to jednak fajny temat eksploatowany no dobra, to co u tego Krystiana? No, Rafał, poczekaj, Krystian no. poczeka. No, on będzie miał nie jeszcze oprzeć, proszę, rozmawiać. E, czy odpaliłeś Metal Gear Survive? Mm, nie, bo ja odpalałem betę kiedyś, wiesz, jak była na PS4, więc y, odpaliłem wtedy betę, wywaliłem tak samo szybko praktycznie, jak ją odpaliłem. E, wiesz, Metal Gear bez y, żadnego Snake'a to nie Metal Gear. To jest tylko i wyłącznie wiesz, wykorzystanie asetów i wrzucenie do stylu gry, który kompletnie mi nie odpowiada, bo to, to, to nie jest kompletnie wiesz, mój klimat. Więc no, dali ten tytuł, super fajnie, kompletnie my to nie tyryra, ale, wiesz, ale fajnie, że jest jakiś tam duży, głośniejszy tytuł wiesz, na liście Game Passa. Nie? Ja się o wiele bardziej, ucie... o wiele bardziej się ucieszyłem, jak Batmana trójkę wrzucili i już mam na dysku. Nie, pytam dlatego, bo wiesz, ja też grałem tylko w beta, a beta nas rzucała od razu, wiesz, w reakcji na tę na planszę i tam trzeba było, wiesz, budować a la tower defense i walczyć. Eee, a tutaj powiem Ci, tak jak zaczynasz grę, no to masz w stylu i dookodzimy, oczywiście bez obrazy dla Pana przy momencie, wiesz, przy tym tytule masz normalnie scenki przerwnikowe w starym stylu Metal Gear Solid, tak? Gdzie, gdzie, gdzie masz, wiesz, 10-15 minut samych cutscenek, nie? Więc z samej ciekawości odpal sobie grę i zobacz, co oni tam porobili, nie? No to zobaczę. w sumie faktycznie beta mogła tylko, wiesz, wrzucić rozgrywkę i się tam bardzo nie skupiać na tym to, to, to fakt. Powiem Ci tak, big, big Bossa zobaczysz już na samym początku w scenkach przerwnikowych. Nie? No to, to dla tego porządku trzeba będzie odpalić w takim razie. To... No dlatego właśnie o tym pomyślałem. No i Krystian, co u ciebie w takim razie? Bo, bo, bo, bo, bo, bo, nie wiem, od czego zacząć. Zacznę może od filmów, bo nie było ich zbyt dużo. W sumie nie było ich w, ich w ogóle. Znaczy nie, no był jeden film, był jeden film, słuchajcie obejrzałem, ale obejrzałem go tak sobie, po żeby nie wiem, czy sobie go przypomnieć, nawet nie pamiętam czego oglądałem, e, obejrzałem sobie Psy Pasikowskiego, 92 rok, bodajże, stary film ale miałem na niego ochotę, więc sobie go obejrzałem i już wiem słuchajcie, tam, tam pewnie wszyscy już oglądaliście ale tam, tam wyliczyłem 7 albo 8 takich zdań które gdzieś widziałem w internecie ktoś je kopiował, ktoś je wrzucał i tak dalej i tak, i tak sobie zastanawiam i tak się zastanawiam czy teraz na tamte współczesne polskie kino czy będzie jakiś taki film który za powiedzmy 15 lat ludzie będą wrzucać teksty. No bo takie mam wrażenie, że w sumie te polskie komedie i to wszystko co sensacje, sensacje komedie polskie chyba kiedyś były na wyższym poziomie niż są teraz. No i nie widzę w przyszłości czegoś takiego, żeby ktoś wrzucał coś Może speedbull Speedbula ktoś, nie wiem, o jaki fajny gołąb, albo coś, jakieś takie rzeczy, to może, ale, ale po prostu na pewno to nie będą na tym poziomie, co, co zrobił to Linda, na przykład w psach. E, tak Ale to, to tylko taka mała dygresja, psy oczywiście bardzo dobry film, e, nikomu nie trzeba polecić. Obejrzałem go sobie tylko ze względu na to, że słyszałem, że trójka będzie. Eee, więc chciałem sobie po prostu odświeżyć ale tak poza tym z filmów nic słuchajcie jeżeli chodzi o seriale gra o tron to już zostało powiedziane nic już nie, nie dopowiadam eee, został mi ostatni odcinek serialu który nazywa się Mind Hunter. Eee, rewelacja o boże jakie to jest kurwa no, dobre Mówiłem. naprawdę to to jest, to, jest, to jest dobre, ale tak, takie takie dobre, takie dobre, tak czuję, że o oh fuck, jaka to jest moc, tak jest dopiero w szóstym, siódmym odcinku. Oczywiście to się bardzo dobrze wygląda cały czas, ale tak w szóstym, siódmym odcinku na dziesięć. Mind Hunters to jest to FBI, jak zaczynają ścigać tych, tych, tych, tak? No tam są behawiorystami i gadają sobie No, tak tak, no to tak, kojarzy, tak, tak, tak, to dobrze kojarzę, bo tam było kilka podobnych tytułów. no to Tam Manhunter był ten... jeszcze, tak. Eee, słuchajcie, zajebiste się to ogląda zajebiste są po prostu te rozmowy z tymi więźniami, seryjnymi mordercami, po prostu to sama taka rozmowa jest tak zajebista że, mm, że po prostu trzyma w, na w napięciu i świetnie się to ogląda więc e, serial jest świetny Zostawię ostatni się wtrącę, ale... No. no tak, bo to jest krótkie. Czekamy na, na kolejny sezon, bo na pewno będzie, bo to się super przyjęło. Ale yy, nie wiem, czy, czy to było w materiałach dodatkowych, czy to na YouTubie było do zobaczenia. W każdym razie yy, można było zobaczyć właśnie na YouTubie... Yy, Przesłuchania prawdziwych tych bandytów, bo to jest wszystko gdzieś tam oparte na, na faktach, i, i te sceny po prostu zobaczyć, jak oni, wiesz, super byli zagrani. Nie? Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, Rafał, czyli chcesz mi powiedzieć, że wszyscy ci, którzy występują w filmie, to są prawdziwi seryjni mordercy? Tak, tak. Znaczy, to Czy nie to... są prawdziwi, tylko aktorzy ich grają, ale chcę, żebyś tak. zobaczył. Tam jest taki jeden gruby, nie? W okularach. No jest. No to ja widziałem jego sceny, yy, prawdziwe z przesłuchań gdzieś na YouTubie. Nie pamiętam, czy ktoś mi to pokazał. W każdym razie gdzieś to było przy jakiejś dyskusji i to jeszcze. Czyli, okej, okay, czyli, poczekaj, czyli chodzi mi o to, że wszystkich, co przesłuchują, oni naprawdę żyli. Do, no, no to, to, to daje mi jeszcze w ogóle sztosa do, do tego, fi, do tego serialu. Daje sztosa, i jak zobaczysz sobie po no. prostu tego prawdziwego, wiesz, typa pokręconego, jak, jak on wiesz, się naprawdę zachowywał, to po prostu grze aktorskiej tego wiesz w serialu dasz Oscara, nie? Zobaczę, e, zobaczę, zobaczę. Nawet, bo nawet nie, nie wiem, czy na YouTubie nie było porównań po prostu takich wiesz, pół na pół. Mhm. Eee, tak, więc e, jak najbardziej zobaczę Rafale, e, sztos e, drugi sezon będzie w tym roku i będzie chyba za, już za 2-3 miesiące e, wiem, że ju, już jakoś tak niedługo aczkolwiek może troszeczkę dłużej ale na pewno w tym roku, bo mam nawet informację jak oglądam że, że drugi sezon w tym roku. Wrzucę ci będziesz miał pod odcinek do wrzucenia, będzie już ten link. kozak, kozak, kozak. Już się cieszę. Dobra. Więc słuchajcie, Mindhunter jest świetny. No i co? No i poza tym, że skończył się, skończyła się gra o tron, no to skończy się też Big Bang Theory. Ostatni odcinek, no taki taki w sumie w miarę przyjemny, bez jakichś tam większego szału. No, pożegnaliśmy kolejny też taki serial, tam chyba było 12 albo 13 sezonów, to, to, było, to było 12 było ja 13 byłem pewny, lat. że to się będzie kończyło przy ósmym Aha. i jestem no, w szoku, że to się aż tak wykręciło do tego 12-13. Tak, 13. tak, tak. Ale to e, sobie no... nadrobię, bo ja się zatrzymałem faktycznie na ósmym, więc to, to jest taki, tak. kiedyś się to nadrobi trochę trochę w tych późniejszych sezonach trochę odchodzą od, od tej terminologii geekowej i jest takiej mniej właśnie takich geekowych rzeczy a więcej jakieś tam fabuły, które, którą między sobą tam wymyślałem, którą ciągną jakieś śluby, nie śluby, jakieś dzieci i tak dalej. No ale to w dalszym ciągu się fajnie ogląda. Też serial bardzo dużo wniósł. Myślę, że jest też taki Eee, no, taki jedyny w swoim rodzaju, myślę, i, i, i na pewno warto go obejrzeć. Warto go obejrzeć, bo jest dobry. Szczególnie te pierwsze sezony. Eee, no, więc Bibaga żegnamy. Eee, dobra, słuchajcie, to jeżeli chodzi o filmy i seriale, jeżeli chodzi o gry. Eee, jeżeli chodzi o gry. O, Rafael już mi wysłał, ależ to, ale, ale będę to oglądał. Eee, jeżeli chodzi o gry. To oczywiście było coś takiego, co się nazywa PlayStation Plus, usługa, która jest bardzo słaba, szczególnie w tym miesiącu, ale trafiło się coś takiego, co się nazywa Overcooked, w co graliśmy też u Tomka z Tomkiem w trójkę nas. I słuchajcie, ja sobie to pograłem z dziewczyną, bo to jest naprawdę świetna gra na dwie osoby naprawdę dobrze się wygra w to na dwie osoby i wyobraźcie sobie, że tak sobie gram w tego Overcookeda no? i tak mam już tam, e, tam 2-1, tak, te levele, e, po, po, po drugiej tam większej paszy, później 3-1 i dalej 4-1 i dalej i tak powiem Wam, że, że ta gra jest prosta wbrew pozorom ta gra jest prosta i, i, i łatwo ją wymaksować e, ale jest bardzo przyjemna i to jest świetny tytuł na dwie osoby e, za darmo w plusie więc jeżeli ktoś ma plusa i lubi grać z połówką, niech bierze. Super sprawa na dwie osoby. Jak najbardziej polecam. Szczególnie, że ten plus w tym miesiącu jest słaby. No ale, ale ta, ta gra jakoś nadrabia. I słuchajcie, oprócz tego oczywiście tam od czasu do czasu jakiś Beat Cyber wejdzie. Injustice 2 też troszeczkę maksuje go pomału. I słuchajcie, no, no Days Gone, tak? Days Gone, o którym później powiem do którego po prostu zmieniłem zdanie, co, co po prostu jestem w szoku, że, że, że, że tak zmieniłem zdanie, no ale, to, ale zdarza się nawet najlepszy. I w sumie jeśli chodzi o, o, o mój hajt park, to tyle, no ja na wyborach nie byłem, bo choć przecież mogłem, mogłem, ale musiałbym jechać godzinę do jakiegoś tam miasta i, i wtedy bym mógł zagłosować, te, tak jakby, no ale nie, nie chciałem się. Więc, więc jest tak jest e, dobra, więc myślę, że możemy przejść do wiadomości, czy ktoś chce coś powiedzieć, zacząć no, czy super, nie? może bez newsów nie, no bo ja mam parę. to dawaj e, dobra, przede wszystkim pierwsza rzecz, Tomku, to jest też pytanie do ciebie, e, Daisy e, wchodzi na PS4 no Ja, ja ee... chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Bez obacz. Co mają PlayStation 4, ale to nie będzie działać dobrze, nie już teraz mówię. Ale nie, bo wiesz bo to ma wejść 29 maja, więc w środę. W środę wychodzi Daisy. Eee, więc na PS4. Więc sobie w ogóle mam do ciebie takie pytanie, czy jest czymś się interesować, bo ja, ja pamiętam, że Daisy to było coś, tos na PC-cie, ki, kiedy to wychodziło i w ogóle wszyscy się tym jarali i teraz zastanawiam się tak z perspektywy czasu, czy jest jest się czymś in interesować, czy po prostu to sobie olać, chociaż lubię tego typu gry, nie powiem. Znaczy, ja, ja już ja na odcinku, którym się nie pamiętam którym opowiadałem troszeczkę co tam się dzieje w Daisy, jeszcze chyba wtedy znaczy, Kali. tak, tak, tak tak ogólnie, tak, tak znaczy, ogólnie, ogólnie się... jest to ciekawa rzecz, ale jeżeli nie lubisz tego typu doświadczeń, a wiem, że raczej nie lubisz, to nie odnajdziesz się w tej grze, bo to jest gra o niczym. Po prostu ta gra wygląda na niedokończoną. Aha, aha tak? w ten sposób. Tam aha, samemu okay. tworzysz to, samemu tworzysz dla siebie opowieść, samemu tworzysz dla ciebie, dla siebie gameplay, tak. Jesteś rzucony, mhm. rzucony po prostu masz narzędzia do zabawy i jak wykorzystasz te narzędzia tylko i wyłącznie to jest w twojej mhm. kwestii. The <laughs> ja jestem ciekaw od strony technicznej jak to będzie działać na PlayStation 4 bo na Xboxie, One Xie to już po wyjściu w fazę po prostu pełnego release'a, no to nadal to potrafi źle działać, a ja od dawna dawna, dawna tego już nie włączałem tak, że tak powiem, nie więcej nie wiem kompletnie w jakim momencie, na jakim poziomie ta gra jest ale sukcesu wielkiego nie wróżę tak jak na początku byłem nastawiony pozytywnie, tak teraz jednak no, no fajnie, że wychodzi na konsolę, szkoda, że tak późno szkoda, że już praktycznie o DayZ świat zapomniał, bo wtedy kiedy królowało na Pececie ta gra i wszyscy streamerzy to streamowali i praktycznie e, cały internet żył opowieściami, które miały miejsce w DayZ, no ten czas już minął i, i, i nie powróci na konsolach moim zdaniem, tak? Konsole to jest mhm. inny typ rozg rozg rozg rozgrywki, tak? W tym momencie mhm. czyli, czyli w sumie Raczej. Raczej ja bym. Szczególnie, że jesteś na przykład w tym momencie po Days Gone, raczej bym nie zszedł do Daisy. Eee, no bo. No, no jestem ciekaw, no chciałbym tak dla Draki, żebyś po prostu sobie zaczął w to grać i, i chciałbym posłuchać, co tam opowiesz na odcinku, nie? Ale wiem, że będziesz się mhm. źle bawić po prostu. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo ty grałeś w Daisy, tak? No tak. No z nie wiem, ile tam, I... no, 60-80 godzin miałem już nawalone. Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Eee, zobaczę sobie, zobaczę sobie w takim razie, bo tylko zastanawiałem się, czy e, jest sens grać w tą grę, jeśli nie masz e, mikrofonu. E, nie. Nie, to się mija praktycznie z celem, bo główną kwintesencją całej, całego grania w Daisy to jest interakcja z innymi ludźmi, tak? Jeżeli nie będziesz z nimi rozmawiać, po prostu będziesz tak zwany, będziesz, będzie do ciebie się stosowała zasada kill on site, tak? Czyli nie masz mikrofonu, jesteś zagrożeniem dla mnie, dla mojego progresu, więc trzeba cię jak najszybciej wyeliminować, więc praktycznie będziesz co chwilę nową postać, że będziesz respawnował się, tak? Bo ktoś cię zabije. A jeżeli okay, chodzi dobra, więc... o DayZ, to już ci Aha. mówię tak z ciekawości, ile już ograłem w to. I już ci mówię, cicho, cicho, czekaj, czekaj. E, 3 dni, 8 godzin i 31 minut, więc troszeczkę przekłamałem. No, czyli jednak trochę to podgrałeś. No, pograłem, 3 dni, 8 godzin to jest 80. No, coś takiego. Aha. No dobra, no, dobra, pograł to, to trochę, no. Okej. Okay dobrze, dobrze, to w takim razie z Daisy to na razie, no dobra, jak wpadnie, to wpadnie, jak nie wpadnie, to to, to niech spadają. Słuchajcie, chciałem jeszcze e, powiedzieć o, o dwóch rzeczach. Jedną, że Apex ma naprawdę coraz większy problem. W lutym gra zarobiła 92 miliony, ale w marcu 24 spadek o 70%. Apex e, tonie, tonie, pomału po zaczyna tonąć e, pograłem sobie w ogóle ostatnio trochę w tego e, Apexa Apexa, Apexa Apexa. i powiem wam, że no cały czas to jest to samo, nie? tam się nic nie zmienia, no są tam jakieś te sezony jakieś tam skórki, pierdoła, ale, ale to jest cały czas to samo i e, no je, je, ja sobie dawkuję tą grę tylko ze znajomymi, tak? tu znamy, jest, dobra, widzę, że gra no dobra, no to tam napiszę do niego i sobie pogramy, nie? ale tak, żeby samemu, to, to, to nie ma opcji. Znam, znam, którzy grają samemu i, i czerpią z tego przyjemność, ale to są raczej gracze casualowi, tak? czyli sobie odpalą e, grę dwa razy na tydzień, konsolę dwa razy na tydzień i ten e, Apex starczy. No Ja taką osobą nie jestem, bo ja dosyć dużo gram e, No i, i, i słabo, słabo, naprawdę słabo i ja tu nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło, bo no co, dodadzą tą dodatkową postać, no to wrócą gracze na tydzień, dwa, i koniec i znowu będziemy tonąć 24 w marcu sorry, 24 w kwietniu a widzicie, 24 w kwietniu to ja się pomyliłem, a 92 w lutym zrobili taki przeskok, żeby bardziej to pokazać więc przez dwa miesiące stracili 70% przez dwa, nie przez jeden. E, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie dalej. E, szkoda. Szkoda mi tego, bo kurczę, to bum był ostry, a, a jej się zajebało w, chyba w jakimś momencie. No i, no i będą mieli chunie, jeżeli stracą tak dobry, ta, tak dobry produkt w tak prosty sposób. Bo po prostu nic z tym nie robię. No dobra, to tylko to chciałem powiedzieć i jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie się was spytać o taką jedną rzecz. Jest sobie taka e, firma telefonów, mam nadzieję, że się nie jednę. Jest sobie taka firma telefonów, która nazywa się Huawei i czy wy w ogóle wiecie, co się z nimi dzieje w Stanach, czemu, czemu oni na przykład e, za bardzo tam e, e, e, czy Zasadniczo Boże. nie tylko w Stanach, to się ogólnie odjebało wiesz, no, no dobra, to światowo. Mu no, no, no. I o, o, o, co, o, co, o co tam dokładnie chodzi? Bo chciałbym trochę się nad tym zatrzymać. Chwałej został wpisany przez, w dużym uproszczeniu przez Trumpa, na listę y, firm z ograniczonym zaufaniem, przez co jest niejako zakaz współpracy z tą firmą przez amerykańskie przedsiębiorstwa. I tutaj mamy na czele Google'a, który y, zakończy niejako wsparcie. Y, to nie będzie tak do końca, że, że nie będzie Androida. Nie? Chociaż może się oczywiście tak y, w przyszłości skończyć, że oni po prostu Androida przebudują na tyle, że to będzie ich autorski system, tak jak Samsung kiedyś Tizen'a próbował zrobić, y, ale jednak ciągle się trzyma na tym, na tym swoim Androidzie y, z nakładką. Y, Wiesz, no kupując telefon z zagranicy często jest tak, że w ogóle nie masz aplikacji Google i musisz sobie sam zainstalować wszystko, poczynając od sklepu i potem oczywiście możesz korzystać z tego sklepu, ale nie będziesz miał tych aplikacji preinstalowanych. I, I tutaj prawdopodobnie się to będzie kończyło w ten sam sposób, czyli że będzie jakiś oddzielny sklep do aplikacji, który, yy, który po, po pozwoli Ci oczywiście wrócić, wiesz, do wszystkich tam pierwotnych funkcji tego telefonu, ale o wiele gorzej się może wydarzyć yy, trochę później, ponieważ poza Googlem tam dochodzą jeszcze inne firmy, które dostarczają technologie. Tam się mówi o, o Qualcommie, o, o kimś tam jeszcze, więc no to toś to jest dosyć spory temat, który może na ja rzucić, znaczy na pewno nie uprości im tematu. Oni mają niesamowite zaplecze techniczne i finansowe, w związku z tym myślę, że i tak sobie poradzą z wyjściem z tego i, i, i jakoś tam, wiesz, zasypią to na różne sposoby, nawet gdyby chcieli, wiesz, sami swoje procesory robić. No ale to nie do końca może być tak, że, że bez jakiejś czkawki się to odbije. Na pewno nie będzie to stanowiło żadnych problemów dla dla kogoś, kto już ma ja więc to jakoś tam nie demonizował, że od razu będziemy tu sprzedawali i tak dalej. Może być nawet dla nas, jako dla konsumentów, to de facto plusem powiedzmy w takim kontekście, że no postarają się może w jakiś sposób uatrakcyjnić te swoje produkty w tym momencie, mając wiedząc, że są na cenzurowanym. Prawda? Żeby jednak, wiesz, budować sobie jakoś tam w społeczeństwie, wiesz, silniejsze przywiązanie, no ale jednak na pewno im ta cała afera nie pomoże. Szczególnie, że no, chłopaki od Xiaomi są mega, mega rozpędzeni i wiesz, ich Mi 9, która tam miała premierę, ile tam, chyba ze dwa miesiące temu, jest ciągle problem z jej kupieniem, bo po prostu jej nie ma w magazynach, tak się wyprzedaje. Nie? To jest wiesz, telefon, który kosztuje niecałe 2000 złotych i, i za te pieniądze jest po prostu chyba najlepszym możliwym wyborem. Mhm. E a co więcej jest zapowiedziany na, na koniec, na ten tydzień w zasadzie, taki wynalazek jak Redmi K20 i K20 Pro, które tak naprawdę nie będą się tak nazywały na naszym rynku, bo, bo jest już potwierdzone, że do Polski te telefony trafią jednak nie jako Redmi, a jako Xiaomi, bo w tym momencie to już są dwie oddzielne marki. Redmi już nie jest częścią Xiaomi, tylko, tylko niejako sobie, wiesz, robi swoje, ale nie przeszkadza im to wciąż na naszym rynku, jakby, wiesz, zmienić brand. Więc u nas to będzie Xiaomi 9T i 9T Plus, czy tam Pro. I to jest obecnie telefon, który dystansuje niesamowicie prędkością jakiekolwiek, wiesz, inne wynalazki, jeżeli chodzi o, o jakieś benchmarki, bo to jest taki pierwszy powiedzmy, co możemy wiesz ocenić w tym telefonie element, tak, tam 450 tysięcy punktów w momencie, kiedy dalsze telefony z kolejki, to, to sięgają rzędu 330-350 tysięcy punktów skali, więc to jest jakaś, wiesz, niesamowita przewaga, tam podkręcone procesory i tak dalej, i tak dalej i ten telefon się zapowiada niesamowicie ciekawie, pomimo, że ja wymieniłem swój raptem pół roku temu, to, to ten K20 Pro. Tak mnie zakręcił, że wiesz, że, że tym bardziej, że on ma kosztować de facto podobnie jak nie trochę taniej, od tego mi 9, czyli poniżej 2000 zł. Można będzie na niego liczyć. No i, i zobaczymy, jak będzie pełny jego opis, ale to jest moim zdaniem o wiele ciekawszy temat do, do oglądania niż, niż te Huawei'owe wynalazki. Mhm. E e tym bardziej, że dalej utrzymują one powiedzmy dobrą cenę, bo, bo Huawei pomimo, że jakiś czas temu to jednak starał się być fajną, tanią, w miarę alternatywą dla Samsunga, to w tym momencie ich tam P30 czy, czy inny tego typu flagowiec to, to kosztuje, wiesz, otwarte 3 do 4 tysięcy, nie? więc to już nie jest ten poziom powiedzmy satysfakcjonujący jako, jako killer flagowców powiedzmy. Mhm. Eee, tak, tylko bardziej mi chodziło, Rafał o to, bo, bo zatrzymałem się na tym Huawei, fajnie, że, że powiedziałeś o co tam dokładnie chodzi, no i właśnie e, do końca nie powiedziałeś, bo Trump wrzucił to na listę, ale na jakiej podstawie? Czy wiesz w ogóle czemu to zrobił? Nie wnikałem w to, ale już od dawna było mówione, że się Huawei'a sprzęty podejrzewa o jakieś tam, wiesz, szpiegowanie, mm -hmm. że, że, że miały tam, wiesz, nadużywać uprawnień i tak dalej, wiesz, dane, powiedzmy, wysyłane, które są, wiesz, związane z, wiesz, te dane takie techniczne, jakieś o awariach i tak dalej, że, że one były po prostu trochę, wiesz, przekombinowane. No, ciężko mi się, wiesz, wspierać, Myślę, że tu bardzo mocno też wiesz, kwestia polityczna zagrała, nie i może nawet to zrobili trochę na wyrost, bo wiesz, dowody z dowodami to, to jak zwykle ciężko jest w takich sprawach, no ale najważniejsze to, że trafił na tą listę nie? i oni hmm. za, za bardzo nic nie mogą z tym zrobić. No, wiesz. Bo, bo w, wiesz co, Rafale, bo tak sobie pomyślałem jeszcze, czy słyszałem o takich teoriach. I tak sobie pomyślałem, że, że może jest to spowodowane, spowodowane tym, że Apple boi się troszeczkę chwały ja u siebie że zrobiła mu się dosyć gruba konkurencja i może, może, może spytali się Trumpa, czy, czy da radę coś z tym zrobić. I, i Ale właśnie... oczywiście, że to jest bardzo możliwe, bo Trump ma taką dosyć y, mocną politykę, hmm. wiesz. On na tyle, wiesz, tam, chociażby, że że chińskie jest, wiesz. Można poczytać, by chociaż o kwestiach motoryzacyjnych, y, też co, co on robi, też stara się, wiesz, wprowadzać jakieś blokady, jakieś cłana, wiesz, samochody zagraniczne. Y, tylko tam dochodzi do takiej, wiesz, paranoi, wiesz, nie, nie, nie mówię, że tam. Coś już weszło, czy coś w tym stylu, tylko o różnych projektach i, i, i takich artykułach, które tak naprawdę trochę gdybają na ten temat, ale y, w momencie, kiedy samochody de facto wiesz ze Stanów, a nie są produkowane w Stanach, albo dostawcy części są wiesz gdzieś tam w Meksyku czy, czy gdzieś bliżej, to wiesz mhm. sam na siebie troszeczkę y, zakłada, no pętelkę na szyję, nie? Na tych swoich, na te swoje firemki prowadząc taką politykę, nie? I to to nie wszystkie te decyzje muszą być takie od razu idealne. No ale no to. zobaczymy, co się z tym wydarzy. No to jest to jest tam wyjątkowa osobistość i myślę, że ogólnie Amerykanie się cieszą, wiesz, takie hurdur, dobrze Ameryka, my wszystko u nas będziemy robić, tak powinno być, nie? Tylko, że to się tak nie do końca może musi udać, powiedzmy. Mhm. No właśnie to chciałem, ten, więc widzę, że, że myślisz, my myślimy podobnie. E, dobra, myślę, że możemy przejść dalej, e, więc przejdźmy dalej, więc jeżeli Wy nie macie żadnych newsów, to ja przejdę do naszego ulubionego końcika. jakim jest sprzedaż, tak, jest sprzedaż, tak, przy, przygotowałem się. Więc słuchajcie, e, najlepiej sprzedająca się gra ostatnio, to był pierwszym miejsce Rage 2, w e, którego grał Tomek. O, właśnie, możesz już trochę później powiedzieć Tomku Czekaj, też to już przeciwko to mogę teraz, bo naprawdę to wiesz to, to są tak wstępne wrażenia, że to się Tak, tak, tak, tak, tak. Tylko, tylko poczekaj skończę sprzedaż okay, i zanim powiem o Days Day, Day Gone, nie? Eee, więc słuchajcie, drugie miejsce to jest Days Gone eee, trzecie to jest FIFA 19 czwarte to jest e, najnowszy Mortal Kombat 11 eee, piąty jest Red Dead Redemption 2, szóste to jest Mario Kart 8 Deluxe, siódmy to jest GTA 5. boże nieśmiertelny Ósmy to jest The Division 2. Dziewiąte to jest A Plague Tale Innocence. E, I dziesiąte jest new, e, nowy Super Mario Bros. U Deluxe. E, słuchajcie, chciałem tylko tutaj powiedzieć, że Rage strasznie poszedł w dół ze sprzedażą. E, nie pamiętam e, e, jakie to są statystyki, ale w, w, w szczytowych e, w szczytowych, że tak powiem w najlepszej tak, dobra, nie, nie niech będzie w, w szczytowym czasie na Steamie było e, około 14 tysięcy graczy, e, a teraz jest około 2000. tysięcy, e, więc troszeczkę spada Rage i Rage 2 się chujowo sprzedał e, chyba nie wiem, czy będzie trójka a Tomek powiedz, czy e, był powód, żeby się chujowo sprzedał, czy jednak nie Mm, moim zdaniem jak najbardziej tak bo generalnie to jest połączenie dwóch gier e, w jedną e, twórcy, twórcy Mad Maxa czyli Avalanche Studio Zrobili, zrobili tą grę w współpracy z e, e, ID Software, tak więc mamy tutaj połączenie otwartego świata, który, w który przemierzamy e, pojazdem, podczas przemierzania walczymy bądź e, wychodzimy do jakichś miejscówek i w momencie, kiedy wyjdziemy z pojazdu e, gr w grze czuć takiego duma, tak? bo no, jeżeli chodzi o, o same strzelanie się, jest to dobrze zrobione, tylko w, w, w dumie była ta, ta, no ta kurwa taka, tak, te, te, te, te mięso to, że no po prostu jak wączaliście duma wiedzieliście, że no tu, tu nie będzie kolorowo i wesoło a w Rage'u właśnie jest kolorowo i wesoło, nie wiem co się stało, ale ostatnio jest taka dziwna moda e, że post-apo już nie jest szarobure, brudne wiecie, takie rdzawe, tylko jest kolorowo, wesoło, punki, rokezy i tak dalej, no mi się ten trend Praktycznie e, nie podoba mi się ten trend. W ten tak? Far Cry New Down też było w tym stylu. tak Busory od motorów, kaski, rokezy fioletowo, różowo. No, nie, nie, nie, nie, tak nie wygląda. Wiecie, świat po zagładzie nuklearnej. Nie? E, Rage dwójka od strony technicznej ma też jeszcze jeden taki mały problem, który mnie bardzo boli. Nie wiem jak, jak, jak, jak wy uważacie, czy wy możecie dostrzec różnicę, ale wiecie, wiecie, że ja po prostu jestem osobą, która na grafikę jest wyczulony, mimo że gra na konsolach, tak? To się troszeczkę kłóci. E, aczkolwiek no, w Rage'u zastosowali jedną małą taką fajną sztuczkę, jednocześnie będąc niefajną sztuczką. Po pierwsze e, czy ty masz Pro, czy, ja, czy, czy masz zwykłą konsolę, czy masz Xbox, Boxa czy masz One X eee, gra graficznie wygląda identycznie na obu platformach. Różnica jest dopiero wtedy, kiedy ty masz 30 klatek na generacji, 30 klatek na konsolach normalnych, a ja mam 60 klatek na konsolach ulepszonych, tak? To jest jedyna różnica. Mi, jako gracz konsolowy, kompletnie 60 klatek zwisa i nie jest to jakoś potrzebna rzecz, a zrobili to kosztem rozdzielczości. Macie normalnie Full HD rozdzielczość, a no na konsoli One X czy tam PlayStation 4 Pro, myślę, że spokojnie mogłoby być rozdzielczość 4K i ja to widzę i jest to ogólnie widać, jest obraz taki troszeczkę rozmyty, rozciągnięty taki wyprany ze szczegółów i w momencie kiedy ja w większości rzeczy już praktycznie gram w 4K na telewizorze 4K, to kiedy włączam grę Full HD, no to jest ten taki troszeczkę niesmak tak? oczywiście o tym się zapomina bo, bo, bo się przyzwyczajemy do tej jakości yy, ale jednak, jednak jest to troszeczkę no, no powinno być troszeczkę ostrzej bardziej wyraźnie moim zdaniem tak 60 klatek daje radę, jest fajnie ale to nie jest dla mnie, wiecie, że na jakaś karta przetargowa, że, że wow jestem lepszy, bo mam 60 klatek nie, kompletnie wolałbym mieć 4K w 30 klatkach bym by, by się czuł bardziej spełniony ale może po prostu nie dało rady, Tomku, jednak zrobić Na pewno tryka. nie dało rady, bo pop-up jest widoczny w momencie, kiedy jeździmy po, po otwartym świecie. No, widoczki są bardzo ładne, tak, że tak powiem. Jeżeli jeździmy pojazdem, no, to wszystko jest tak, jak powinno być i nie ma aż tych fioletowych kolorów tak za dużo w krajobrazie i otoczeniu. Ehm, pop-up jest naprawdę widoczny w momencie, kiedy wjeżdżamy w jakieś zalesione tereny, gdzie tam są jakieś drzewa, krzaki czy, czy, czy skały. no to, to naprawdę potrafi wyskoczyć przed maską, dograć się, ale to nie psuje powiedzmy sobie doznań tak bardzo moim zdaniem jest, jest ok, widziałem gorsze gry widziałem lepsze gry, jeżeli chodzi o, o, o pop-up, ale tutaj jest to widoczne, tak? No tego się nie, nie ukryje, nie oszuka, więc pewnie jakby to podciągnąć po 4K, no to, to nie dałoby rady, albo byśmy byli zmuszeni na jakieś drastyczne cięcia w oprawie graficznej, no, która nie jest zła aczkolwiek no, trochę, trochę nie dostarczyła, nie? a sama gra jest fajna. fajna fajna gra do tego stopnia, że już mi się nie chce w nią grać w sensie, jeżeli chodzi o fabułę, no to tak jak mówiłem na samym początku, coś tam się dzieje, ktoś tam coś od nas chce każą nam jechać na drugi koniec mapy, żeby pogadać z kimś ten każe nam wrócić gdzieś indziej, żeby z kimś pogadać, pomiędzy postrzelamy się troszeczkę, pogadamy, znowu poszczelamy, znowu gdzieś pojedziemy i tu jest mój problem z tą grą wolałbym mieć raczej Rage'a takiego w stylu Wolfenstein w stylu Duma, gdzie praktycznie poruszanie się po otwartym świecie z takim na wpół otwartym świecie powiedzmy sobie to byłoby w mniejszej proporcjach zastosowanie niż jest teraz, bo no tutaj praktycznie mamy etap strzelankowy, po tym etapie musimy jechać na drugi koniec mapy, żeby znowu zacząć się strzelać. No, troszeczkę mnie to nudzi. Może to jest po prostu wina tego, że mam teraz taki okres na takie specyficzne gry i to mi nie podchodzi, ale bardziej wolałbym po prostu darować sobie te poruszanie się po otwartym świecie pojazdem, tylko po prostu zacząć się strzelać, bo jak strzelamy się, to jest fajnie. Mamy zdolności... Mamy, mamy różne specjalne karabiny, mamy shotguny, wszystko ma różne tryby strzelania, mamy trzy tryby strzelania, mamy super doładowanie się, no jest tego troszeczkę dużo jest tego napchanego, pewnie z wielu rzeczy bym nie skorzystał można grać w grę jako normalnego FPS-a, można grać w grę jako, jako taki hero shooter, wiecie, że używać wszystkie zdolności i jakoś tam działać no ale troszeczkę za dużo tego kolorowego jest moim zdaniem, tak? No, gra szybko, szybko pójdzie w zapomnienie moim zdaniem, aczkolwiek to tak jak mówię, to są pierwsze wrażenia tak po, powiedzmy sobie po 3-4 godzinach grania, tak? Więc no, jest to shooter taki 7 na 10 coś tam fajnego jest, ale nie za dużo tego fajnego, no, nie wiem czy to moja ocena jest spowodowana tym, że no, po prostu no, jakoś nie mogę się odnaleźć ostatnio w tych wszystkich grach, ale raczej nie wydaje mi się, że to jakoś wpływa negatywnie na tą moją cenę, no bo gra jest moim zdaniem troszeczkę bez duszy, tak? No. E, Okej, okay, więc, więc, więc, więc, czyli w sumie, w, sumie, w sumie, mamy jej nie kupować za bardzo. No, lepiej poczekać na jakąś obniżkę, tak? Znaczy, ogólnie zbytnio się nie różni od Far Cry New Dawn, jeżeli chodzi o ogólne odczucia, aczkolwiek strzelanie jest troszeczkę bardziej takie mięsne, że tak powiem, tak? Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Czy słuchajcie, jeżeli to jest od Avalanche i, i od ID, a wszystkie gry od nich już są w Game Passie dawno i w ogóle pierwsze na przecenach, to tutaj będzie w ogóle podwójna przecena zaraz za miesiąc, wiesz, za darmo będą to rozdawali. No Game Pass, Game Pass dostarcza i to bardzo fajne tytuły dostarcza, więc praktycznie ostatnio ja nie widzę żadnego sensu, żeby się interesować kupnem jakichś premierowych gier, bo Game Pass systematycznie co miesiąc dorzuca takie tytuły, które ja praktycznie pomimo grania praktycznie w większość tytułów, które wychodzą, no to są takie tytuły, które nie grałem nie i no jestem zaskoczony Game Passem. Dla mnie Game Pass to jest przyszłość w tym momencie i jestem jak najbardziej za nie. No tak, szczególnie tak, jak tak, będą tak, za 3 tak, złote tak, to sprzedawali no, propos, tak. coś, coś chciałem powiedzieć odnośnie tego Game Passa czy odnośnie, czy... a wiesz, że jeżeli chodzi o grę do kupna i do zapłaty to mnie dwa tytuły najbliższy czas chyba najbardziej jarają pierwszy to to co ma premierę na dniach, czyli Blood and no to to na co, co robią no, tak, London tak, tak chłopaki z London Studios, czy tam London, no London Heist, demówka, która była na yy, VR Worlds będzie po prostu tytuł full. Nieważne, czy on będzie, kurczę, na dwie godziny, na trzy godziny, ale już wiem, że tam będzie tyle leveli do ogrywania po wielokroć, że, że, że to jest po prostu coś na pewno dobrego. I, i oni to chyba ze dwa lata dobre robili, więc, więc myślę, że trochę tam dostarczą. Poczekam oczywiście na jakąś recenzję, ale nie spodziewam się żadnych negatywów, widać zresztą jak mocno to reklamują chyba pierwszy raz tak Grena wiara mocno reklamują eee, a drugie to w czerwcu zaraz e, Crash Team Racing, to, to, to też jest must have no tak I tego, nie a, będzie, teraz... i tego nie będzie w Game Passie i to będzie świetna a, gra, żeby pograć sobie wreszcie w multi blood and true true, blood and true. E, a Sonic teraz wyszedł Tomek, słyszałeś jeszcze o tym Sonicu w, w wyścigi? A, Chris, a, a dlaczego miałbym słyszeć? Nie, no bo wiem, że ty jesteś w temacie i lubisz Sonic'a? No co ty? Aha, okay, Nie dobra, no, Sonics, ja, ja o Sonic'u trochę słyszałem, on w ogóle wyszedł z zaskoczenia i, i tak z chyba zaskoczenia, trochę no. trochę, żeby śmignąć tego tortu, zanim Crash Team Racing się pojawi, ale, ale w sumie Widziałem, że nie jest zły po recenzjach. Nie, nie, nie, nie, jest po recenzjach zdecydowanie nie jest zły i ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo mało gdzieś tam jest zarzutów do tego tytułu ustawianych, więc w gruncie rzeczy jak ktoś bardziej woli niebieskiego, niż, yy, niebieskiego jeża niż rudego lisa, no to, to w sumie czemu nie? Mhm. Tak, yy, dobra. To, no, to jest, to jest chyba bardziej chyba kluczowa różnica, którą tam można będzie wyłapać to, że Crash Team Racing jest jednak bardziej one player to to other, czyli po prostu wygrywasz albo przegrywasz, a Sonic ma jednak główny tryb rozgrywki jako, że w tych, tych grupkach tam trzyosobowych musicie wygrać jako łącznie łącznie mieć najlepsze czasy powiedzmy, tak? Sumarycznie, więc to się tam powiedzmy cała ta drużynowa rozgrywka ma swoje mechanizmy, że jak tam razem jedziecie w ekipie, to, to wtedy dostajecie jakieś turbo, jakoś się tam wzajemnie napędzacie i, i to jest taki główny schemat rozgrywki. Te standardowe tryby też tam gdzieś są, ale zaszyte jako po, po, poboczne, więc to jest w sumie dosyć spora różnica między tymi tytułami. No Jeżeli ktoś by miał właśnie takiego ziomka do pogrania, że, że dobra, będziemy sobie grali we dwóch i, i to bardziej kooperacyjnie niż przeciwko sobie, no to, to Sonic się wydaje fajną naprawdę opcją, nie? Mhm, no tak. E, dobra, więc słuchajcie, to wiecie w co Rafał e, będzie niedługo grał. Ja w ogóle ściągam Roadatę na vr e, i ściągam sobie Jurajski Park e, Evolution. Chcę sobie zobaczyć jak to wygląda, to też ściągam. E, to może powiem o tym w jakichś tam przyszłych odcinkach. E, dobra, słuchajcie, więc jedziemy z Days Gone. Days Gone, Days Gone, ho ho ho ho ho. ho. Mm, powiem tak, no myślałem, że ta gra jest chujowa ale potem no się okazało, że w grze są zombie dzieciaki <śmiech> pamiętacie jak ostatnio e, są, mówiliśmy są, o są. tym, że na gra praktycznie są. tego nie ma tak, są, są. E, no w ogóle zabijanie dzieciaków w jakiejkolwiek grze tak na zasadzie, że wiesz, że tutaj shotgun w łeb walisz, no, no, to, no to nie, no to, no to e, myślę, że gry gry nie przekroczyły takich barier ogólnie, nie ale jeszcze tak zombie dzieciaki to tak jeszcze w miarę, nie? to tak Dzieci nie, ale tak zombie to jeszcze tak w miarę. E, no słuchajcie, jest coś takiego, jest coś takiego, aczkolwiek te dzieciaki e, nie wadzą za bardzo i w sumie ja je mam w dupie i nie chcę mi się z nimi e, nie, nie chcę się do nich strzelać, bo one biegają tylko po, po dachach praktycznie. A to Tomek e, podejrzewam, że, że się wyżywa, jak gdyby, gdyby, cały gdyby nie cały dzień ma to, że, jakiś gdyby nie to, że płacze że powiedziałeś... w mów. No. No. Uspokójcie się. Gdyby ja nie. zakładam, że, że ty wieczorem, się, kiedy się już wkurwiasz po tym całym tym i twoje idą spać, to ty się wyżywasz potem na tych małych i jakieś no tam dynamity im śmieję, do pleców przytrwinasz. Że gdyby nie to, że gdyby Krystian nie dodał, że po dachach biegają to praktycznie tak jak u mnie w domu aktualnie wygląda, nie? tak, tak, tak, więc e, nie chcę mi się po nich chodzić e, za, za nimi chodzić e, słuchajcie, e, okej okay, no mamy Days Gone e, mówiłem, e, mówiłem no, wiemy chyba co to jest za gra e, mówiłem, że miałem straszne problemy z, czy, czy z wczytywaniem. jej e, tam sobie stwierdziłem, że to tak zajmuje mi 4 minuty, 7 chyba sekund od momentu uruchomienia gry do gry no okazuje się, że jednak jest to dosyć szybsze. E, może, się, może być spowodowane to e, dwoma rzeczami. Albo, że wyszedł patch. E, w ogóle ściąłem patch 4 dni temu. Patch do gry single playerowej, który nie wnosi nic, nic, kompletnie nic. zajmował 12,5 giga. Nie wiem co oni tam mają do naprawy. Ja wiem, że ta gra jest spierdolona technikariami, o czym zaraz powiem. Ale no to jest kurwa przegięcie. No 12,5 giga ja ściągam patcha który kompletnie nic nie wnosi no. że sejwy się nie jebią, że coś tam się nie jebie że coś tam się nie jebie, no fajnie e, więc chciałem tylko powiedzieć że może po, po prostu po takich patchach ta gra e, wczytuje mi się szybciej Zdecy i to nawet zdecydowanie szybciej, że tam, no może nie zdecydowanie szybciej, ale już tak 2,5 minuty z tych czterech to już jest całkiem lepszy rezultat, może być to spowodowane patchem albo tym że gra w momencie kiedy w nią grałem jeszcze mi się do końca nie ściągnęła więc e, tam mi zostało dosyć sporo do ściągnięcia więc może też to było spowodowane tym że tam nie, wiem, nie było pewnych tekstur czy czegoś tam i konsola musiała kombinować dłużej, nie mam pojęcia e, faktem jest, że wczytuję się szybciej, aczkolwiek wczytuje się i tak za długo e, więc to tylko chciałem to po prostu wyjaśnić więc słuchajcie, e, pierwszy co co spotykamy, spotykamy naszego głównego bohatera i od razu już mam pewien problem z tym. E, ponieważ ta gra to jest taki. To jest, to jest taki Walking Dead, to jest naprawdę Walking Dead to jest pierwsze porównanie i to jest jak najbardziej trafne porównanie. E, ponieważ mamy różne kampy, e, mamy te różne osady, do których sobie chodzimy e, i po prostu, z którymi możemy robić różne interesy, możemy pobierać misje, możemy naprawiać u nich motor, bla, możemy robić dużo rzeczy. I słuchajcie, i to, to w ogóle najbardziej mi przypomina e, z Walking Dead e, opcja, jakbym grał e, Deryle e, z kuszą. I ten koleżka, e, główny bohater z Days Gone wygląda tak samo, znaczy e, podobnie. Jeździ też na motorze i po prostu z, z jednego kampu do drugiego coś tam robi sobie misliki i tak dalej. Więc normalnie wyjebane to jest z Walking Dead no i właśnie, właśnie gram sobie tym głównym bohaterem, powiedzmy Dysgona. I tu już zaczyna się problem, szczególnie jak wchodzę w fa fabułę, że, że, ja nie wiem co nic pali, ale wszystkie te postacie, większość tych postaci ma tak spierdolone nazwy, że to szok. Jeden nazywa się jakiś Skizo, kolejny jakiś buzer. Eee, jeszcze mamy jakiegoś Takera, w ogóle te, te nazwy są, nie wiem, jakbym Transformersy nazywał i sobie ich tak wziął, a a to są postacie z gry. No ja wiem, że tam chodziło jakiś tam luźny klimat czy coś, ale kompletnie mi się to nie podoba, szczególnie, że nasz główny bohater nazywa się Deacon, w skrócie Dick... I no, no i chujowo to brzmi, chujowo to wygląda i mi się coś takiego nie podoba. Ja nie wiem skąd oni brali kurwa te nazwy. Nawet w Walking Dead są normalne nazwy tych bohaterów, pamiętam ich, a tu po prostu brali na zasadzie krzywki, które po prostu. Nie pasują mi, nie pasują mi do, znaczy, nie no, może, może w sumie do ich koncepcji mi to tak, tak nawet odpowiada, ale, ale ja jestem z tym niesmaczony nie, nie szczególnie, że na przykład my w podcaście się przedstawiamy, a wiem, że są podcasty, które się nie przedstawiają i ja wolę się jednak przedstawiać. E, no, więc to ogólnie... jest, Że się nazywamy bezimienny i niby anonimowo, tak. tak? Chuj, że to jest kompletnie, nie wiesz, niespójne z fabułą no, recenzja to... 2 na 10, ale, ale nieważne. To, to chodziło o, z, o zupełnie coś innego, no ale, ale tak, mniej więcej tak to wygląda, dla mnie te nazwy są z dupy. i słuchajcie mamy sobie tego Dikona, tam coś tam się dzieje, jakieś plagi tutaj e, e, dziwuchę macie, coś tam zostawiacie ją i w sumie trochę, trochę to jest spowodowane trochę na tym się skupia główna fabuła że tam ogarniacie co się z nią dzieje, czy się z nią dzieje, czy nie dzieje, przy okazji rozpiniacie, czy coś się dzieje z tym wirusem, bo tam oczywiście jakiś wirus coś tam w końcu są zumbiaki. I sobie ch chodzicie z jednego obozu do drugiego, macie znajomego, pomagacie mu, e, bo on tam e, ostro dostał, no mm, mia miał powiedzmy jakiś tam wypadek i ogólnie fabuła skupia się na pomocy swojego znajom znajomego i po prostu e, przy odkrywaniu kampów e, tam dostajecie dodatkowe misje i, i sobie po prostu robicie, pomagacie tym kampom i tak dalej, i tak dalej, znaczy tym, tym, tym osadom. E, I na tym skupia się ogólnie gra. E, bl, bl, bl, więc mamy jakąś tam planszę e, no i pierwsze pierwsze co, co mi przychodzi na myśl to e, to, że gra jest pusta praktycznie nie będziecie mieli sytuacji w której tak jak w Red Dead Redemption lecicie do jakiegoś tam miasta i jest fajnie, nie, nie tu, tu, tu znaczy jest dużo ludzi, ktoś tam na koniu tu jakiś diligence, tu coś nie, to jest, to jest, to jest kraina po wirusie więc normalnych przeciwników, normalnych ludzkich przeciwników raczej nie będzie ani ani NPC-ów raczej nie będzie będą jakieś takie sytuacje, że, że, że zobaczycie ja widziałem dwa razy w tej grze, a grałem już trochę, że tam mogłem kogoś sobie uwolnić, bo ktoś został przetrzymywany i mogłem sobie to zrobić. Gdzieś tam na ulicy, na, na, na jakiejś drodze mogłem sobie podejść, pozabijać, po uwolnić i powiedzieć typowi, do którego kampu ma iść który mu proponuję, z którego ja chcę mieć później tam jakieś przywileje, o czym później powiem. E, więc na ogół takich rzeczy nie ma, więc trzeba, e, trzeba po prostu brać pod uwagę to, że jeżeli będziecie walić, e, jeżeli w ogóle będziecie zwiedzać świat, to będą tylko zombie i nic więcej. E, w tym, że w dzień mamy bardzo mało tych zombiaków, w nocy mamy ich od Chuja. Więc jest tam opcja dzień, noc, oczywiście. Więc jak jest noc, możemy sobie się przespać z łóżką, możemy iść spać rano, wstajemy, i jest tych zębeków zdecydowanie mniej słuchajcie, mamy jakąś tam dosyć, powiem wam, że dosyć spora, na początku wydawało mi się, że ta plansza nie jest zbyt duża, ale ja tak, jak tak kurczę gram gramy, gram, powiem wam, że i gram, i gram i gram i gram i kurczę już tak naprawdę dużo gram, a tak patrzę, że jeszcze sporo rzeczy można zrobić, więc to jest puste tej gry, że, że ona jest naprawdę długa, główna fabuła też też jest długa E, e, i, i powiem wam, że ta plansza jest dosyć spora i oczywiście ze względu na to, że jest spora no to będzie, będziemy mieli opcję e, czegoś takiego żeby się teleportować z jednego miasta do drugiej, jakaś e, szybka, szybka, e, szybka podróż czy tego typu rzeczy e, będą i mówię o tym nie bez powodu, e, ponieważ między co, mamy jakąś tam mapę, mamy powiedzmy jakieś tam trzy osady, chyba ja już mam nawet cztery i gdzieś tam porozpieprzane będziecie mieli czerwone punkty to będą gniazda zombiaków no i, i po prostu powiedzmy, że trzeba zniszczyć te gniazda bo jeżeli chcecie zrobić szybką podróż, a macie te gniazda między jednym a drugim miastem, to nie zrobicie szybkiej podróży. Więc musicie zniszczyć te gniazda, żeby ten czerwony kolor z planszy zniknął i wtedy macie ładnie tak jak mapa powinna wyglądać i dzięki temu macie szybką podróż w tym obszarze, w którym to się znajdowało. Oczywiście to będzie się znajdowało w obszarze, w tym, którym... Eee, będziecie zawsze mieli po drodze więc wypadałoby to zrobić oczywiście to, to jak, jak wyczyścicie to, to już to jest wyczyszczone i jest wszystko w porządku eee, więc to nie powróci w żaden sposób więc sobie tak śmigacie od miasta do miasta, jest fajnie, poznajcie różnych npc które mają spierdolone imiona, ale ale ogólnie jest całkiem przyjemnie. I słuchajcie, mamy opcję z zombiakami. Zombiaki tam chyba tak zauważyłem, że mamy jakieś tam 3 czy 4 rodzaje, w sensie, że inaczej wyglądają, akurat mi to nie przeszkadza. Mamy, mamy, mamy... Ja z, walczyłem z bossem, takim z bossem, z bossem, ale ale to z nim się walczy tylko raz i ogólnie to są normalne zombiaki, bez żadnych udziwnie, nie ma jakiegoś grubszego, większego, silniejszego, nie, wszystkie są takie same, e, co jest w porządku. Dla mnie, jest to, dla mnie jest to w porządku i co najciekawsze nie mówią nie mówią, bo w, na przykład Wokingzie mówią, a tutaj już już nie mówią, więc e, spoko, chociaż to było też wyjaśnione. E, tak, więc e, słuchajcie, e, może, może przejdę do jakichś takich e, rzeczy, e, rzeczy związane na przykład z rozwojem i z craftingiem, więc w grze jest tego chuja. W każdej, że jest teraz tego odchuja, Dobrze, nie dobrze, nie wiem. Więc robicie swoją broń. E, mamy normalne e, broń, jakieś pistoleciki, kusze też są bardzo fajne. E, mamy jakieś sniperki, od groma tego badziewia. No i oczywiście. Mamy też broń taką do walki ręcznej i to możemy sobie ro robić, czyli znajdujemy tam sobie coś, e, jaką, jakiś baseball, możemy wziąć do, do niego gwoździe i, no, i mamy, wiemy co mamy. No i, i, i takiej kombinacji jest dosyć sporo, craftingu jest dosyć sporo, robimy swoje koktajl mołotowa, robimy bełty do kuszy jest taki w miarę przyjemny crafting, powiem wam, że w sumie w kółko, w kółko robię to samo no i jest, mi to nie przeszkadza nie, nie sobie będzie poza tym powiem wam, że jeszcze mamy nasze drzewko umiejętności ono jest podzielone na trzy rzeczy już tam, jedno jest umiejętności survivalowe, drugie to jest związane ze strzelaniem a trzecie chyba z jakąś tam walką i z czymś tam jeszcze. Z walką taką chyba bardziej wręcz i z czymś tam jeszcze. Tak czy siak mamy te drzewka, są dosyć ciekawe, możemy je sobie tam e, rozwijać sobie umiejętności. E, Dosyć szybko i fajnie to idzie i, i dają Wam tam minimalnie jakąś przewagę. On, ja, ja, jakiś, jakiś większy wow nie jest, ale jakąś tam przewagę Wam będą dawali. No i słuchajcie, motor, tak? Motor, czyli chyba taka jedna z ważniejszych rzeczy w tej grze. E, wszyscy jeżdżą motorem. E, akurat w Walking gdzie były samochody, tu nie akurat praktycznie żadnych nie ma. Nikt nie jeździ samochodem. Wszyscy jeżdżą motorami. Nie wiem czemu. Może mniej palą. Nie mam pojęcia ale... To chyba nie za mam... bardzo, bo tam ciągle musisz paliwa dolewać. No, no, no o, o czym też zaraz powiem. Słuchajcie, więc mamy sobie motor, możemy oczywiście go malować, nie malować, no i chyba naj, największa zajawka jest w polepszaniu jego, tak? Ja tam jakąś skórkę mam z czachy, bo coś tam, jakąś tam mam zajebistą edycję i tam dostałem tą skórkę, ale, ale powiem wam, że można naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić z tym motorem, może to nie jest jakiś underground, Need for Nitro Speed, ale ale jest całą tam jakieś pierdoły, że można coś tam kupić i pozmieniać, oczywiście cały czas będziecie go upgrade'ować, żeby szybciej jeździć, żeby był cichszy, co ma tam znaczenie, żeby zombieaki was nie słyszały z jakimś tam, z jakiejś tam odległości. jakieś nitro, żeby te nitro było lepsze, jakieś tam przyczepności, jakieś takie Pierdololo, większy bak na paliwo o na przykład, bardzo się przydaje więc tego typu rzeczy więc bo zabawa z motorem jest bardzo fajna, to, to jest akurat fajny element aczkolwiek no tak ja już praktycznie tak już nie mam co robić, więc z nim E, więc e, po prostu czekam sobie e, aż mi się coś tam odblokuje no i właśnie, słuchajcie, mamy trzy kampy ogólnie to są trzy takie główne kampy z tych kampów będziemy robić misje, będziemy dostawać z tych kampów pieniądze e, zasada jest prosta jeżeli ma, jeżeli robicie z kampu A misję dostajecie pieniądze z kampu A to pieniądze z kampu A nie możecie wydać w kampie B i C więc możecie wydać tylko w tym jednym, gdzie robiliście misję fajne, niefajne fajne. Ciekawe, ciekawe, bo, bo w żadnych grze się nie, nie spotkałem. No i oczywiście w tym kampie, oprócz tego, że w każdym kampie macie reputację, co jest bardzo ważne. No i żeby ta reputację zwiększyć, musicie robić misję w tym kampie lub polować na jakieś tam zwierzęta i dawać na przykład nie wiem, steka z jelenia do tego kampu i też Wam idzie reputacja. Lub od każdego zombiaka będziecie podnosić uszy, że zabiliście zombiaka. Tak? To jest tam na, na zasadzie ile ich zabiliście, tam będziecie mieli 100, 200, 300, to będzie ucho. I po prostu jak oddajcie do jakiegoś kampu, sprzedajecie go, to też Wam reputacja idzie do góry. Więc suma summarum trzeba robić różne tam rzeczy, żeby tą reputację podnieść, bo chcecie polepszyć na przykład, chcecie mieć zajebisty bak e, e, w motorze, no ale no nie możecie, bo dopiero od trzeciego, od trzeciego e, tam poziomu w tym kampie możecie sobie go tam podnieść. E, I to samo jest z brońmi, wszystko jest zablokowane, większość musicie podnosić reputację w danym kampie. No i w każdym kampie e, zauważyłem, że e, troszeczkę się zmieniają rzeczy, że na przykład w ostatnim kampie, w którym jestem, no już są takie dojebane rzeczy w których w tym pierwszym wydawało mi się że nie było, więc, więc to idzie taki progres w automacie oczywiście faj, dobrze jest zrobić wszystkie misje we wszystkich kampach ja będę to robił, bo jest, bo jest platyna na to więc też nie mam wyjścia ale o to, o, o to w tym mniej więcej chodzi chodzicie po tym kampie Eee, w sumie, w sumie to, to służy wam żeby spać, żeby coś tam sobie kupić uzupełnić, nalać paliwo i ewentualnie naprawić motor. No i słuchajcie jak już Rafa wywołał te paliwo to ja, to ja też je wywołam no i właśnie to jest problem. Wyobraźcie sobie, że z kampu jadę gdzieś tam do najbliższej misji tak, eee, z, tak dojechałem do najbliższej misji, coś tam sobie zrobiłem wracam sobie do tej gdzieś tam e, gdzieś tam albo nie mo, mo, może inaczej e, staj, zrobiłem już tą misję jadę sobie do innej misji zrobiłem sobie tą misję i prawdopodobnie nie wrócę już do kampu bo nie mam paliwa i powiem wam szczerze że no kurwa no zżera te paliwo strasznie e, naprawdę naprawdę szybko te paliwo idzie powiem wam że jak tak motorem szkoda że tego nie obliczyłem mo mogłem to sprawdzić ale Słuchajcie, jakieś 3 minuty. Myślę, że to paliwo Wam starczy tak na jakieś 5-6 minut, by przy normalnym baku e, motor, który tam nie jest polepszony, myślę, że 6 minut pojeździcie i jest po paliwie. One naprawdę szybko schodzi. To faktycznie trochę za, za, za, za szybko, no bo to jest takie dosyć monotone. Kurwa, muszę iść jeszcze tutaj po paliwo i, i tak dalej. A z tym paliwem też nie jest tak e, łatwo, bo fakt faktem, przypuśćmy, że mamy na połówce mapy, którą tak sobie pamiętam, mam chyba jedną albo dwie stacje, oczywiście w kampach też są paliwa i czasami gdzieś tam, gdzieś tam po plaszy znajdziecie ten kanisterek, to sobie go tam możecie wlać, on, on ma jak, jak go w ogóle znajdziecie, to on ma nieskończoną ilość paliwa zawsze więc możecie lać i lać i lać eee, ale, ale to jest troszeczkę problematyczne, ja wiem że oni może jakąś tam chcieli no, właśnie, właśnie, do końca jakaś realistyka, ale, ale to też z dupy, bo nie wierzę, żeby, żeby tak szybko motor spalił bug, więc realistyka nie. Nie wiem, o co im chodziło. Może chcieli w jakiś sztuczny sposób wydłużyć trochę swoje. Dużo Krystian w tym świecie jest takich pierdół, które, które są z, z dupy? Eee... Poczekam, bo tak się zastanowię nie nie wydaje, wydaje mi się Rafale, że, że nie to, to faktycznie jest z dupy jak gdzieś się tam spotka z, spotkałem z takimi hasłami powiem... że że to jest bo tam, tam się fabuła dzieje dwa lata teoretycznie po tych wydarzeniach tak przynajmniej to, to tak, tam tak, jest tak, symbolizowane. tak tak tak tak tak tak, to i... chyba rok albo dwa, tak. Ten... Ale dwa, dwa, chyba tak, bo tam jest filmik. I ten, tak, cały, no. I ten cały świat niby już tam jest zorganizowany, są sobie te grupy, wiesz, dla których ty tam wojujesz i tak dalej, a, a podobno spotykasz ludzi na przykład, nie wiem, w samochodzie, którzy w ogóle są tak jakby wczoraj kurde się dowiedzieli o tej zarazie. Eee, do, do fabuły jeszcze dojdę, eee, Rafale, ale tak, a, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Eee, tr troszeczkę tak jest. O, fabuła jest bardzo nierówna i fabuła jest dosyć słaba, eee... Ale ale o, o tym zaraz powiem, bo, bo chciałeś mi powiedzieć coś z dupy, właśnie sobie pomyślałem coś z dupy. Słuchajcie, tam jest opcja ta, tego craftingu i powiem wam, że broń biała, czyli ta, z którą będziecie napiepszać z bliska, jest bardzo ważna w tej grze jest bardzo mocna. Ehm, strzały ze strzałami jest różnie, macie dosyć ograniczone ilość naboi, musicie na, zwracać na to uwagę ja osobiście wolę szybko podejść do typa i wolę go zajebać, albo z noża od tyłu ciach, ciach i ginie albo napierdalać go e, swoją jakąś tam bronią, którą sobie skraftowałem, na ogół baseball, przypuśćmy, niech będzie z, gwoźdź, z gwoździami, albo niech będzie topór też jest zajebisty i na ogół w ten, sposób, w ten sposób to robię Zresztą to jest bardzo dobra opcja Jeśli chodzi o zombiaki No bo, no bo dwa strzały i go nie ma Jeszcze to można sobie tam polepszyć No i właśnie tu jest też problem Wyobraźcie sobie, że znalazłem jakąś tam broń Nie będzie, że ten topór I ten topór powiedzmy, że jest tak zajebisty, że to szok że, że mógłbym go mieć przez całą grę Pomimo tego, że widzę, jak jeszcze dużo takich broni mogę stworzyć ale ale nie widzę takiej potrzeby, bo mam ten topór. I co, co, co dla mnie jest chujowe dosyć, że jeżeli macie ten topór i napierdalacie nim, no to oczywiście jego tam kondycja schodzi. Powiedzmy, że jest na 5%. No to wy możecie go, wy możecie go naprawić do 100 I możecie takim jednym toporem grać przez całą grę. I powiem wam, że bardzo często po prostu znajduję zajebistą rzecz i gram w nią parę godzin i to, że mogę sobie zrobić, nie wiem, cztery, czy pięć, czy sześć innych broni, to w ogóle mam to w dupie, bo mam ten topór, który mogę mieć niedoskończoności, bo żeby go polepszyć potrzebuję jakieś tam części, które wyciągam z samochodu, tam jest nazywany scrap. więc jakiś tam jakiś złą pewnie, tak, więc, więc po prostu bardzo łatwo to bardzo łatwo jest naprawić tą broń i to jest trochę moim zdaniem z dupy bo możecie mieć topór i możecie w nim przejechać całą grę i naprawdę jest dobry. Dwa strzały, nie ma typał, wolno schodzi wytrzymałość. Ja nie potrzebuję nic więcej, a widzę jak jeszcze dużo broni mogę zrobić e, do walki wręcz i te zastanawiam się na chuj. Więc to mi się nie podoba. One powinny się zużywać i powinny zostać wypierdalane. Ewentualnie jakaś tam naprawa, ale na przykład na 50% możliwości broni, a nie na 100% i mogę cały czas grać tym samym. To jest moim zdaniem z dupy Rafale. E, więc wywołałeś tą fabułę, więc tak, powiem wam, że w ogóle cały ten bohater, ten Deacon Sainte, czy on się nazywa Deacon Saint już nawet nie wiem, ale, ale to może dobrze, że, że nie wiem. Decon, e, główny bohater, e, powiem Wam, że mm, to, jest, to jest taki charakter, który wydaje mi się, że nie, ist nie, nie mógłby istnieć, bo on jest taki, że bardzo dużo rzeczy mu się nie podoba, bardzo dużo rzeczy neguje, bardzo bardzo jest taki czasami chamski. Tak, tak jest sobie jakaś gadka i tak, i tak no wyjebał coś z dupy, ale no nikt by się raczej tak nie zachował. I po prostu jego zachowanie nie do końca mi odpowiada. W sensie takim, że nie widzę w rzeczywistości takiej postaci. Bo nawet jak sobie to myślę o tym Derylu, to jednak on miał takie też miał takie odchyły też miał ciężki charakter Tomek wie o co mniej więcej może chodzić ale jednak jednak on, on był jakiś taki realny a ten Dickon jest kompletnie z dupy wyjebany i po prostu nie podoba mi się nie podoba mi się, nie podoba mi się jego zachowanie jeżeli chodzi o fabułę to to, fabuła, to co Rafa mówił mi się to chyba nie zdarzyło Rafale, żeby coś takiego było ale, ale natomiast Natomiast powiem Ci, że na przykład jest tam taka misja z wirusem, nie, nie chcę za bardzo spoilerować, eee, ale tutaj, no nie wiem, no, hmm, no nie chcę spoilerować, eee, a jeżeli Wam teraz powiem coś innego, to będzie, że to to, no to, e, ale e, powiem ogólnie, że Marsza e, wydaje Ci się, że, że o, kurwa, fajna poboczna misja, o, coś będzie się fajnego działo, nie. już tak stwierdzisz, o, pewnie się coś dowiesz. I na końcu niczego się nie dowiadujesz, i wątek się po prostu urywa, i wiesz, że już więcej to się nie powtórzy. I po prostu takich wątków jest bardzo dużo, że, że to jest tak, że to jest tak. E, jakby mieli jakiś pomysł i go nie do końca zamknęli, i to zostaje takie otwarte. Trochę. O! O! Fabuła w tym jest jak w ósmy sezon Gry o Tron. No kurwa, mać, ale mi to wyszło. No, więcej, mniej więcej tak to się, tak tu się trochę czułem. Oczywiście są tam fajne wątki, bo, bo znajd y znajdziesz bardzo fajne wątki, ale, ale, ale. E to fabuła jest z dupy po prostu, no, ale ale o, mniej więcej czuje się troszeczkę jak Tomek grając w Rage'a dwójkę, tak? Eee, skipuje, po, po prostu ją skipuje, bo ani on do, do mnie nie przemawia, główny bohater, ani po prostu to, co się tam dzieje, bo tam zadania są z dupy, a, a weź mi tutaj, bo twój przyjaciel umiera, potrzebujemy antybiotyki, i gdzieś tam. No i ty gdzieś tam idziesz i, i idziesz do karetki, i znajdujesz rozjebaną karetkę i bierzesz tam antybiotyki, milion zombie, wracasz. I misje takie, wiesz, no standardowe misje w, te, w tego typu grach. Słuchajcie, no ta gra ma syndrom oczywiście gier z Ubisoftu, tak? Czyli dużo zbierania, dużo w sumie kraftowania, ale dużo takich pobocznych misji, dużo takich pobocznych aktywności. Słuchajcie, żeby polepszyć, bo tam macie trzy rodzaje swoich statystyk, tak? Możecie polepszyć swoje życie, staminę, czyli szybciej wolniej się męczycie przy bieganiu i trzecia to jest takie zwolnienie czasu przy celowaniu i Wy będziecie to polepszyć. I żeby to polepszyć, musicie robić cały czas tą samą czynność, czyli idziecie do takiego jakby laboratorium, które musicie, w którym musicie odpalić generator, i jak odpalicie, to odblokują wam się drzwi, wchodzicie do środka i wymujecie strzykawkę, dajecie sobie w żyłę i ulepszacie sobie statystykę. I tak robi się cały czas. I żeby polepszyć statystyki, musicie tak robić cały czas. I, i te laboratorium odkrywać na planszy. Więc żeby, żeby polepszyć wszystkie wasze te trzy umiejętności, musicie tak zrobić, tak mi się wydaje z tego co zauważyłem, 8, 24 razy. 24 razy musicie powtórzyć tą czynność. Bo tam jest po prostu taki feature, że jeżeli podłączycie ten generator, to w te laboratorium ma spikery i te spikery zaczynają napierdalać. I trzeba uważać, że jak robicie to w nocy, to możecie mieć przejebane bo wszystkie zębiaki się do was zbiegną, więc najpierw trzeba rozkminić, jakie po prostu wyłączyć. To jest cały feature czegoś takiego, co się robi 24 razy. Co jest po prostu z dupy, bo one są po prostu gdzieś tam na dachu, wchodzicie na dach, rozcinacie, odpalacie generator i wtedy bierzecie sobie tą czynność. Więc to jest też problem tej gry, że sporo tych misji się powtarza powtarzają się te misje, robicie bardzo często te same rzeczy, ja już nie wiem ile razy już skraftowałem sobie jakieś tam bronie, czy ile razy lałem paliwo do baku, czy ile razy naprawiałem ten motor, czy ile razy otwierałem klapy, żeby skrap wyciągnąć, bo potrzebuję tego skrapu i będę go potrzebował jeszcze 100 czy 200 razy i pewnie 100 czy 200 razy będę otwierał tą maskę samochodu z przodu, bo tam jest złom, więc po prostu dodatkowe takie czynności które po prostu są niepotrzebne które sztucznie wydłużają nam tą grę może w cudzysłowie e, gra chce być realistyczna ale, ale, ale, ale nie jest to, to nie jest Red Dead e, i to jest kawał drogi od Red Deada e, więc e, tak e, słuchajcie, zobaczę ile mam jeszcze czasu Mam jeszcze. o kurwa mać, już, już tak jest dobra, to, to przyspieszę więc słuchajcie, e, chcę powiedzieć, że tak ja pograłem w tą grę i powiem wam, że byłem zajarany Eee, tylko, że, że to działało na tej zasadzie, że kurwa, no, tam po recenzjach ta gra powinna być chujowa, no nie jest więc gram dalej gram dalej, o kurwa, ona jest coraz fajniejsza o fuck, ona jest coraz fajniejsza i słuchajcie, jak grając tak 5, 10, 15 godzin nie mogłem się od niej oderwać i to do tego stopnia, że ja już nie pamiętam, żebym w tym roku mógł się od jakiejś gry tak oderwać, klimat po prostu mi pasuje, ząbiaki są zajebiste, pusty świat Wszędzie, wszędzie po prostu trzeba uważać jakieś tam kampy robisz się te otwarte misje no jeździsz się tym motorem nawet jest niezły model jazdy tego motoru więc po prostu wsiąkłem w to i naprawdę fajnie mi się w to grało to jest przyjemny tytuł do grania w to się naprawdę przyjemnie gra ma swoje minusy ale po prostu to, to mnie kurystwo wciągnęło Eee, oczywiście przymknąłem oko na fabułę przymknąłem oko na technikalia o których też muszę muszę o nich powiedzieć zaraz powiem i po prostu zostałem wciągnięty z tym, że po pewnym czasie zauważyłem, że te czynności które no niestety trzeba powtarzać w tej grze na przykład lanie paliwa robi się to zbyt często i, i to jest już chujowe no bo jest to moim zdaniem już w pewnym momencie niepotrzebne i można byłoby to jakoś obejść E, szczególnie, że gra jest naprawdę długa, e, co, jest, co jest oczywiście plusem, no mówię, tam 30-40 to, to tam fabuła i jeszcze będziecie się fajnie w tym bawić. E, gra jest tylko na singla, więc nie ma żadnego multi. Słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o, o tej grafice, że tak, e, dwa razy musiałem wyłączyć grę, e, no bo miałem jakąś tam, powiedzmy taką sytuację, że miałem zabić 8 osób, e, zabijam 7 osób i nie mogę znaleźć nigdzie tej ósmej, e, mapa mi nic nie pokazuje i po prostu nie ma tej osoby, po prostu zniknęła. No i, i nie mam co robić, e, więc domyśliłem się, że coś się zjebało, więc e, więc po prostu musiałem ją wy, wyłączyć, zrestartować. Miałem jeszcze tam jakąś opcję, że jakiś koleżka mi się Trząsł obok mnie i w ogóle był teleportowany wszędzie, w ogóle jakiś kompletny glitch bug i, i chuwie co jeszcze, więc sorry, i musiałem zrestartować tą grę. Krystian ja takie dwa kwiatki, pytania, takie kwiatki... kończy No, dobra. Poczekaj, bo jeszcze chcę powiedzieć i gra strasznie wkurwia w kurwia zapisywaniem stanu gry. Macie te checkpointy i musicie uważać, bo ja na przykład robiłem misję. I powiedzmy, niech misja ma pół godziny. Zrobiłem misję w 20 minut. Nie, zrobiłem misję w 20 minut. Zostało mi koło 10. Wychodzę, wchodzę. Ja znowu muszę zrobić te 20 minut. Więc uważajcie, jak robicie misję, żebyście później yy, po na, naprawdę dłuższej grze nie było tak, że o kurwa, nie zrobiliście misji. O kurwa, cała misja od nowa, pomimo tego, że na pewno checkpointy by się pojawiły w sytuacjach, jakbyście zginęli, tak? Nie, nie, nie wrócilibyście 20 minut do tyłu, tylko po prostu od razu od razu byście w to napieprzali, eee, więc na to zwracam uwagę. Rafale, tak słucham. Najważniejsze chyba w tej grze to są hordy, które gdzieś tam się pojawiają potem i, i one miały robić takie największe wow i być tym, wiesz, tym, czym w pająku było bujanie się po sieci, nie? Po mieście. Tak. tak. Więc jeżeli chodzi o hordy... E, tak, o, o hordach też miałem powiedzieć. Słuchajcie... No hordy robią, no hordy robią. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli widzicie... No nie wiem, jak ich tam jest. Niech będzie z 200. 200 zombiaków przechodzących obok was. To... No to jest, jest ciekawie i tak i tak. Po, po pierwsze, zajebiście to wygląda. Bo w ogóle gra zajbiście wygląda. Znaczy może nie zajebiście, ale gra wygląda naprawdę bardzo dobrze, jest bardzo ładna. Może dlatego, że po prostu tam yy, nie ma ludzi, tak? Bo są tylko w kampach a i, i same ząbiaki, które wyglądają praktycznie tak samo, ale, ale powiem wam, że jak, jak widzicie taką hordę, to naprawdę no mi, mi, mi się mi się twarz otworzyła jak ją pierwszy raz zobaczyłem, robi to wrażenie naprawdę robi to wrażenie i oczywiście jak taka horda was zauważy to możecie już sobie zres zrestartować bo nie macie szans, nie macie szans rozpierdala was totalnie serio I Oczywiście. Mówisz? tak, tak, tak, tak, tak. Ta, znaczy w sytuacji nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. w sytuacji jak no, nie wiem, natraficie na nią w sensie, że gdzieś was tam zauważy i wy nie jesteście na to przygotowani pod tym względem. No właśnie, bo te, że te hordy to wręcz są elementem nie, nie, nie. Do czyszczenia tam, podobno nawet na mapie. Tak, tak. tak. Tak, tak, tak, tak, tak. Tam, tam e, praktycznie wie, większość tych hord ma coś takiego, że wiecie, e, że będziecie mieli pewien sposób, żeby je rozjebać, bo jedynie do końca tam no, co się... są powiedzmy na mapach poukrywane, tak? Jakieś przypisane tak, tak, do rejonu. Okej, tak, tak. okej. Okay, okay. y... Tak, tak, tak, tak, tak. Eee, I po powiem wam, że ja na przykład eee, zajebałem się trochę, bo jak eee, odpalałem te laboratorium i nie zauważyłem, że te speakery będą napierdalać, bo, bo do dopiero grałem. Zobaczcie, w noc, i to była noc, i, I tych znowiaków było I jak mi się zbiegły, to ja byłem sam na dachu, i dookoła mnie ząbiaki, od chuja ich było, naprawdę ich było 100-150, już zaczęły wchodzić na górę, więc już miałem przejebane, bo one normalnie wejdą do, do was na górę, one nie mają z tym problemu, e, no to już wiedziałem, że zginę, no i, i, i to, to, to było fajne, to był fajny moment w grze, tak, e, no bo po prostu byłem osadczony ilością, po prostu taką kurwa ilością, że ja pierdolę, nie, e, no może gdybym był na motorze, no to bym uciekł, tak, bo, bo tam na motorze można fajne rzeczy z nimi też robić, ale, ale tak, no hordy dobra. są zajebiste to, i robią to wrażenie. To drugie pytanie, jak hordy robią. Ile ty pograłeś w tego Spidermana, Żeby się do niego... spider mieć... No. Nie, nie, nie. Nie pograłeś. Nie Rafał, nie, możesz wiesz, powiedzieć. Wiesz co? nie, bo chciałem nie. Do, odnośnie godowora i Spidermana, żebyś mi uplasował to, to, to... Days Gone. Znaczy Days Gone... Days Gone robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Bardzo dobre pierwsze wrażenie. A ja jestem graczem, który nie lubi zbierać, który nie lubi robić te same misje, który nie lubi jak mapa jest najebana z syfem od chuja i trzeba po prostu wszędzie robić. A najgorsze jest jeszcze powtarzanie tego samego. Więc ja jestem tą grą oczarowany i byłem przez pierwsze powiedzmy 25 godzin. Naprawdę, wsiąknęłem jak pojebany. Rewelacja. No kurwa, tak nic... Nawet, nawet God of War... Nie wiem, czy miał taki moment, jaki miała ta gra przez te pierwsze godziny, w które w nią grałem. Nie wiem. Musiałbym się mocno zastanowić. Ale później, czym dalej w las, tym po prostu to wszystko się powtarzało. Tam, tam po prostu sztuczne przedłużanie, albo, albo no nie wiem, no, nie podobało mi się to. Szczególnie, że fabuła tam też leży. Eee, no ale, ale ja akurat nastawiłem się na, na samą grę, więc... Eee... Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, szczególnie, że Platyna jest bardzo miła i przyjemna, więc jak we wszystkich ekskursiwach Sony, więc będę to robił. Ale ale jak najbardziej polecam. Słuchajcie, na PS4 polecam tą grę. Oczywiście ją polecam. Nie patrzę, że tam słabe recenzje. To jest naprawdę fajna gra. To jest naprawdę fajna gra i to... I ja powiem, że, że to jest nawet Dobry ekskluzif, to jest, to jest na pewno dobry ekskluzif, Niego go jeszcze połatają, niech, niech ona gra działa płynnie, no właśnie ja miałem problem z tymi klatkami na PS4, powiem wam, że często one zjeżdżają poniżej tam chyba 30 albo 24, w sensie, że odczuwa się, że ta gra nie chodzi płynnie. Oczywiście przy, przyjeździe na jakimś tam motorzy, że tam nie ma to takiego wiek, większego znaczenia też, no ale mimo wszystko przeszkadza, znaczy jest pewien dyskomfort, tak? Ale ja już się do tego w jakiś tam sposób przyzwyczaiłem. No trochę bugów jest, ale kurczę, no, no fajnie, fajnie mi się w to grało. No, po prostu powiem wam, że bardzo fajnie mi się w to grało. I jak najbardziej polecam, szczególnie fanom zombiaków, jest to naprawdę fajny tytuł. To jest, to jest tytuł, tytuł który, który taki jest moim zdaniem lepszy niż Mad Max, ale nie lepszy niż Red Dead. Chociaż dla mnie lepszy niż Red Dead bo po prostu e, te, tematyka, tematyka robi swoje jak pusty świat jest i wy sobie po nim chodzicie i tylko zombiaki rozwalone samochody i wszystko i na wszystko zwracacie uwagę to jest fajne e, to jest fajne e, i ja po prostu byłem tą grą kupiony e, no dobra słuchajcie bo zbliżamy się do końca więc 136 odcinek dobiega końca standardowo wchodźcie na Facebook grupa facebookowa bezimienny, bezimienny podcast tam będziemy, tam może, możemy was zaprosić do wspólnej dyskusji możemy sobie porozmawiać, poza tym jesteśmy na bezimiennym.pl czyli tam wrzucamy nasze podcasty, słuchajcie, oczywiście naszego ulubionego radio, czyli Black Widow Radio, tam cały czas możecie nas słuchać. Jesteśmy na YouTubie i jesteśmy też na Spotify, więc bezimienny podcast jest wszędzie, więc jak najbardziej serdecznie zapraszam. No i jak macie do nas prywatne, to mamy e-mail bezimiennypodcast podcast, gmail.com, więc możecie do nas pisać. Słuchajcie, 136 odcinek dobiega końca, E, więc żegnamy się. Moim, moim gościem był Rafał Radomyski. Dzięki, wielkie. Tomasz Zawadzki Cześć wszystkim, musiałem już iść. Tak, Tomek już poszedł, niestety. I ostatnim zawodnikiem, który był dzisiaj, byłem ja, czyli Christian Kehundera. My standardowo słyszymy się, no właśnie, słyszymy się za tydzień. E, więc trzymajcie się, e, słuchacze. E, do usłyszenia. Cześć.